E, e, e, e. Witajcie w 40 odcinku podcastu Złoty Tron, witam się z Wami Zigi, Wincent i Szwagier, siema. Odcinek jak zwykle zaczniemy od przeglądu naszych warsztatów, na których różnie się działo. E, szwagier, miałeś parcie na szkło, żeby zacząć, więc ciśnij. Co tam pomalowałeś w ostatnim? Dobrze, już zaczynam w takim razie. Na wstępie tylko powiem, że bardzo mi się podoba, że nagrywamy sobie te odcinki ostatnio dosyć regularnie na początku każdego kolejnego miesiąca, dzięki czemu możemy sobie uprościć okres, z którego podajemy postępy hobbystyczne, czyli poprzedni miesiąc. No i z racji tego, że spotkaliśmy się dzisiaj na początku maja, to po prostu powiem, co pomalowałem w kwietniu. A kwiecień przebiegł mi pod znakiem przede wszystkim Worlds. I to tak mocno bo pomalowałem tak, pomalowałem bandę Kagras Ravagers do direkazmów, czyli czworo Wojowników Chaosu, znaczy de facto to jest troje Wojowników Chaosu i taka czarnoksiężniczka, jak się mówi, siostra głównej bohaterki, czyli pani Kagry, uzurpatorki. Potem było troszkę takie oczyszczenie palety dwóch Plague Marinów. To Plague Marinów o tyle ciekawych, że to są kitbasze Bitsów, które mi zostały po pudełku Plague Marinesów, gdzie jest siedmiu, tak jak wiecie, i połączone z bitsami z Marinesów Mark 3, czyli tych, którzy byli w paleniu Prospero. I, I różnica proporcji jest wyraźna, jak się na przykład przyłoży nóżki Mark 3, te plastikowe do nóżek, które też teoretycznie są Mark 3 Plague Marina, ale jak się tam, powiedzmy, dobrze to zamaskuje na różnych biców, granatów, przypasku i tak dalej, płaszczyków, które to zasłaniają i wizualnie zwiększają, masywność takiego marina, to to w miarę jakoś gra. Także było dwóch takich plagasów. Następnie banda Star Blad Stokers, chyba jak się nazywają, czyli Serafoni, czyli dawni lizardmeni do dajerkazmów i tylko chciałbym powiedzieć, jak oni się fajnie nazywają, bo bardzo mi się podoba, jak się nazywają, kojarzy się to ewidentnie z jakimiś Aztekami, tak, bo tam taka kreskówka była kiedyś, droga do Eldorado, to się chyba nazywało co takiego wielkiego złotego ptaka mieli, pamiętacie? No to mniej więcej w takim klimacie albo jak bogowie, tak, Azteków, no to nazywają się tak, główny jaszczur to jest Kixitaka the Diviner, a potem jest Tok, Sepik, Otapatl, Kłaci i Klaktrok. No, takie typowe ich nazwy kreskówka się nazywała Szpagier Tajemnicze Złote Miasta albo coś w tym stylu. O, o, o, o, o, o tajemnicze, tajemnicze, zło... tak, tak. tajemnicze Złotego Miasta coś w tym stylu. Nie wiem jaka no, no, była oryginalna, no, no, no. poczekaj. Eee... W każdym razie tam mocno, było, mocno szło w kulturę aztecką, chyba u Majów, ale chyba bardziej tak, tak. eee, I szukali Eldorado. Chyba, I, nie? Oczywiście... The Mysterious Cities of Gold. Oczywiście oryginał jest japoński, więc wam nie przeczytam. No no i po pomalowaniu tych, że Reptilian przeszedłem do malowania, no taki projekt, który trochę za mną chodził, ale trochę się musiałem złamać, żeby go zrobić, bo Warhammer Underworlds kolekcjonuje na zasadzie, to znaczy kolekcjonowałem na zasadzie, jeżeli w to wchodzę, to wchodzę w cały sezon i cały sezon zbieram kompletnie, czyli całe Shakespeare mam, i jak wszedłem Dyer Kazma, no to założenie jest, że całego Dyer Kazma pomaluje wszystkie karty ładnie w segregatorek, żeby mieć cały jeden kompletny sezon. Tak? Natomiast były przypadki band z innych sezonów, typu Nightwalt czy Beast Grave, które mi się podobały, No ale wychodziłem z założenia, że no nie, no nie, bo jak kupię, to będę miał parcie, żeby inne bandy kupić, ile można malować figurek z nie? No ale jednak troszkę się złamałem na takiej zasadzie, że Owszem, będę miał cały Shade Spire, cały Direcm, ale też pojedyncze bandy z innych tych sezonów, które mi się podobają, po prostu sobie wezmę na półkę karty do jakiegoś tam oddzielnego segregatorka też, no i będzie można kiedyś zagrać. Owszem, na poziomie kompetytywnym Shade Spire nie ma w ogóle startu nawet do Gis czy Dyer no bo jest taki power creep, że. No, ciężko jest, ale do takiej casualowej rozgrywki za 10-15 lat, żeby sobie po prostu pyknąć w to, to, to nie stanowi raczej problemu. No i idąc tym takim rozumowaniem, kupiłem sobie bandę, która od, praktycznie od premiery mi się podobała. To byli Skates Wild Hunt, czyli banda z podstawki Beastgrave, frakcji Kurnoti, która na dzień dzisiejszy nie ma pełnej frakcji w Sigmarze, kiedyś pewnie będzie miała. No i Pomalowałem sobie ich, pomalowałem, co nietypowe w moim przypadku, we własny schemat malowania, a nie taki, jaki jest sugerowany na pudełku czy na zdjęciach z Underworldsów. No i oprócz tego, że pomalowałem tą bandę, czyli Kate, pan Centaur, Ligaen, taki Rysio-Lew, oczkartaen i altaen, troje kurnotów, takich faunów, satyrów, tak, dwóch panów, jedna pani. Jeszcze oprócz tego sobie kupiłem z Mrocznego Raju pojedyncze modele Kerst City, konkretnie panią Kulatis, łuczniczkę, która też jest z Dużo wspólnych elementów takich stylistycznych ma z, tym, z tą bandą skate. więc ich wszystkich sześcioro pomalowałem w jeden schemat, taki bardzo zielono-leśny. Bardzo przyjemnie mi się malowało, bardzo jestem z niej zadowolony. Stoją na półeczce w Detolfie razem i wyglądają moim zdaniem ładnie. I potem jak skończyłem tych kurnotów malować, to pomalowałem Aleksandra Halgrim'a, czyli tego głównego szkieleta Skirt City, dowódcę Ulfen Watch i pierwszego szkieleta z Ulfen Watch. I to jest tyle, jeśli chodzi o kwiecień. Mamy dzisiaj 2 maja i w maju mam już kolejne sześć modeli pomalowane. To są kolejne szkieleciki z Ulf Watch. Idą błyskawicznie, ale niestety muszę przerwać pracę, bo mi się skończył kontrast Black Templar, którego używam bardzo dużo do tych szatek szkieletowych. Więc pewnie sobie teraz pokonwertuję salamandrów herezyjnych z bitców Space Marines 2019, tak żeby nie było za łatwo. No bo mi się podoba wzrost, że są wyżsi niż klasyczni kucający Marines, ale nie są tacy super wysocy jak Primaris. W każdym razie, tak. No, na razie, na razie pocisnę salamandrów, a potem się zobaczę. Ale w kwietniu rezultat dobry, bo 20 pomalowanych modeli jestem zadowolony. Prawie jeden na dzień. Prawie że. Na dzień roboczy powiedzmy. No to nieźle, nieźle. I ty Winco? Udało Ci się coś zrobić? Dobra, to ja szybciutko, bo za chwilę meczek. Eee, wiesz co, zapodkładkowałem sobie część tych miniatur, które maluję dla tego kolegi. Trochę mam strach przed białym płótnem po tak długiej przerwie, ale przy dobrych wiatrach może jutro zacznę dłubać przy jakiejś pierwszej miniaturce. Chcę też potraktować te modele Stalizmana troszeczkę jako taką wprawkę, zanim wrócę jakby do swoich modeli. Eee, więc tak naprawdę tyle. Nie będę zabierał czasu. No. Przez to Obiecałem Wincowi, że jak już obaj będziemy w pełni zaczipowani przez Gbilla Gatesa dwiema dawkami szczepionki, to zapraszam go do siebie i zrobię mu szybki kurs malowania kontrasami, bo coś mi się wydaje Wincu że jeżeli by Ci się te kontrasty spodobały i efekt jaki się uzyskuje po naprawdę małym nakładzie pracy, to to może yy, potencjalnie bardzo odnowić Twój entuzjazm z malowania. Tak mi się wydaje. Szczególnie jak poćwiczysz na... No, no zobaczymy. No właśnie, nie, właśnie o to chodzi Zygi, że nie chce ćwiczyć na modelach czyichś, tymi To na moich. Ludzie. Więc sobie, wiesz co, yy, tu jeszcze... Yy te modele zrobię tym starym sposobem, plus, że już dla jednego kolegi malowałem tą podstawkę do talizmana, więc przy niektórych, przy niektórych modelach takich jak czarodziejka mam, mam już wypracowane jakby, jakby technikę malowania tych figurach. Znaczy wymyśliłem sobie parę takich rzeczy, jak na przykład robienie sukni niebieskim glazem na biały podkład tak dalej, i tak dalej, żeby mniej więcej wyglądała tak jak na arcie. Wtedy ona się wydaje taka nie chcę powiedzieć półprzezroczysta, ale taka, nie jest taka lity niebieskiej, jest. Fajny efekt po prostu to dało, więc tutaj zrobię jakby to samo i, i tyle. No jedyna jedyna różnica przed, od standardowych moich miniaturek, że piaseczek zrobiłem z nieśmiertelnego y, tych piaseczku z filtra do, do wody, bo jest drobniejszy niż to, co zazwyczaj mam. No i tyle. I to wszystko? Tak. A cyfera ruszałeś? W ogóle do rączki go wziąłeś? Nie, jest wiesz co? Jest rozdłubany. Po prostu. Jest posklejany, rozdłubany. Zacząłem mu robić podstawkę i tyle. Dobrze, to dalej Cię będę odpytywał przy tablicy. A Twoja banda do War Jak mam? <śmiech> jest jeden pomalowany i drugi jest w połowie. Z ilości no, To bardzo dobry moment, żeby wrócić. <śmiech> jak już, sorry, jak już masz opracowany schemat, w jaki chciałeś ich malować, no bo jednego ma skończonego, no to... Kwestia due diligence i dokończyć. W no. pierwszej kolejności chcę te talizmany porobić. Potem sobie będę sukcesywnie wracał do rozdłubanych projektów. Okej. Okay. Co u mnie się wydarzyło? U mnie malarsko mam jakąś stagnację delikatną. Nie mam za bardzo czasu, żeby przysiąść i pomalować. Między streamami, między wszystkim, co tam gdzieś dłubej robię. Jakoś mało czasu mi zostaje. I ostatnio jedyne co, to tak naprawdę złożyłem i to co zrobiłem na streamach, bo poza streamami chyba, w sumie to niewiele robię poza streamami. Złożyłem stąpę, złożyłem, skonwertowałem, no i w sumie trochę już zacząłem malować latacz orkowy, który ma być jakimś lataczem, nie, nie, niczym konkretnie, po prostu lataczem orkowym który ma robić mi tam za Big Bomę, pewnie za Kadżeta w jakiś sposób tam będzie robił i tak dalej, i tak dalej. Więc zrobiłem sobie jego i na przy nim wykorzystałem znowu, używając swojego podejścia, bądź odważny, tam maluj odważniej, e, wykorzystałem sobie Chipping Medium i w, po tym jak leżał u mnie na półeczce już nie wiem nawet ile miesięcy, lat, stwierdziłem, że dobra, czas go wykorzystać i efekt okazał się być bardzo... Bardzo fantastyczny powiem szczerze. Jestem strasznie podjarany tym jak on wyszedł, dlatego że totalnie losowo farba schodzi i myślałem, że będzie to trudniejsze po prostu. Także pomalowałem najpierw rdze coś na kształt rdzy kolorystycznie, później położyłem się ten Chipping Medium, który idzie po prostu jak jakaś taka gruba warstwa farby. Ale ładnie się później wysuszano i na to się kładzie szybko od razu farbę, żeby się związało właśnie z tym jeszcze wilgotnym, świeżym Chipping Medium, a później po jakimś czasie się namacza jednym pędzelkiem, a drugim się zdrapuje farbę w miejscach, w których chcesz, żeby była zdrapana i masz taki efekt, wiesz, że właśnie gdzieś coś tam przebija. Użyłem metalicznych kolorów jako rdze. I widzę, że to już jest błąd. Powinienem zrobić po prostu tak, jak Pan Duncan przykazał, że tak powiem już, nie? <śmiech> że położyć po prostu jakieś właśnie brązy, żółcie i, i, i jakieś tam, powiedzmy, berze ewentualnie. No, ale taki eksperyment na orkowym pojeździe, pojeżdżę, po, pojadę jeszcze go jakimiś efektami AK, czy, czy jakimiś panel linerami, czy jakimiś różnymi rzeczami, filtrami, pigmentami. Będę miał możliwość wykorzystania pigmentów od Modeler's World, które dostałem od nich. No po prostu tam się poszalaje tak, żeby poznać jak one, jak one pracują i jakie efekty można przy nich wykorzystać. Zygi, czy mogę mieć pytanie się wciąć? No dawaj. Sary, po zapoznaniu się z taką ilością chemii modelarskiej, czy nie masz ochoty zrobić sobie przerwy od elementów fantastycznych i zrobić jakiś model model, w sensie nie wiem, czołg, ciężarówkę, samolot, coś takiego? Mam Tygrysa i mam... Shermana jakiegoś chyba, nie pamiętam, już. dwa jakieś modele mam w szafce i, i gry chcę zrobić, <śmiech> nawet okay. chciałem zrobić coś, no tutaj nie będę na razie zdradzał, ale jest jeden bloger, youtuber, który robi właśnie modele redukcyjne i myślałem, żeby właśnie na zasadzie jakiegoś takiego wsparcia mentalnego, czy jakiś, te, te zrobić taki kolap, gdzie by mi mówił, co mam zrobić, jaką zrobić i ja bym mu, on by, wiesz, ja bym robił, on by mi oceniał, nie wiem, no coś na tej zasadzie, bo jest koleś od modelarstwa redukcyjnego, a może byś, by mi się udało nakłonić jego do zrobienia czegoś właśnie z czterdziestki, nie? Jest koleś, który ogląda mnie, ja tam patrzę, co on robi, koleś robi, nie wiem, czy kojarzycie, content w stylu night Shifta, czy tam, no, no, właściwie tak naprawdę tylko Night Nightshifta oglądał z takich redukcyjnych. Bo... Malu i Ziggy, a ja będę przysyłał pozytywne fluidy. A tylko, że ja bym chciał skonsultować, bo stary, jak już wejdziesz w historyczne modele, to ja cię będę liczył, nity na Więc jak coś to... Daj znać, jakbyś coś tam nie wiedział, jaki kolorek dobrać, czy coś to wyjdzie. Na pewno będę się przyjmował tym, na pewno się będę przyjmował tym, że tam, tam ten o jest nitu? taki, a nie inny. Na pewno, szwagier, na pewno. bo jestem właśnie tym typem człowieka. No, no to będziesz, na, narazisz się na nieograniczony hej z mojej strony. <grym> szwagier będzie wchodził do twojego domu, patrzył na patrzył na Tetlofa, Patrzył na Detlofa i miał Rage'a jak Jana Primaris'u na ten model. Coś w tym stylu. Od razu będę ręczniczek wyciągał, bo będzie. Hatfu! Tak jak wiesz jak, jak, jak, w filmach, jak wiesz, jak w filmach, jak w filmach, używasz za dużo mocy parapsychicznych, szwagrowi po prostu z nosa krew będzie taka stróżka. Nie, nie, nie. nie. Jeżeli oglądaliście Alola Lota, tam była teściowa Renée, która mieszkała w pokoiku na poddaszu. Jak ktoś przy niej wspomniał o Niemcach, to zaczynała pluć na prawo i lewo. I bądź... <głos> no, no to mniej więcej tak będę reagował na, nie wiem, Shermana pomalowanego na brązowo -plak. Wiesz, no, ja się nie będę spinał, <coughs> że akurat jakiś delikatniejny odcień farby użyłem czy coś. Nie? Znaczy, sorry, no chociażby jakbyś się do instrukcji zastosował, to myślę, że tam sugerują dobre kolory. A Sherman będzie prostszy, bo Sherman prawdopodobnie będzie miał w jednym kolorze, bo to był Army Green. Tygrys podejrzewam, że ma co najmniej dwóch albo trzy kolorowy kamuflaż, czyli no po prostu więcej malowania. Zygi, zwałuj, zwałuj szwagra, pomaluj Shermana w orkowe kolory i dowódcę czołgu wystającego z wieżyczki walnij mu twarz na zielono. Nie konwertuj nic, tylko po prostu kolor kim Tak naprawdę z modelarskich rzeczy to chyba wszystko. No, tam dziubnąłem trochę model, który kupiłem sobie do, wiem, czy z hmm, Cars City, czyli Gorslava sobie zakupiłem i tam go trochę dziubnąłem, ale eksperymentowałem na nim z różnymi tam farbami, więc chyba nie za bardzo to wyszło. Będę musiał to A już dzisiaj grabasz. Jednym, jednym samym le leci do tego, leci do płynu hamulcowego. Postaram się go wyciągnąć, bo to wiesz, łatwo jest, to jest ten problem, nie? że łatwo jest w obecnym czasie wrzucić do wamodu, zmyć go i tak dalej, ale jednak jakiś jest mi się wydaje to challenge, żeby masz zrypany model, zesrało się ci się, nie? po prostu nie wyszło ci, to nie jest ten kolor, który chciałeś, i teraz, jak to uratować? Jak coś zrobić z tym, wiesz? Taki no happy accidents, jak to mówią, nie? A grubo nałożyć, znaczy dużo farby nałożyć, czy mało? Ja Znaczy, zrobiłem sobie Zenitala takiego, jak ja to nazywam, rozszerzonego, czyli robię Zenitala, i jeszcze wyciągam jakieś punkty, które niekoniecznie z Zenitala by wynikały, że mają być rozjaśnione, ale ja bym chciał, żeby były rozjaśnione. I do tego, i po prostu zacząłem sobie go washować, i użyłem, czy washować kontrastować. I nie użyłem kontrastu, w jednym przypadku użyłem farbki, tam są taka Przezroczyste farki GW kiedyś dał w takich słoiczkach. Nie pamiętam, jak się nazywa to glazy. To nie, to nie są glazy. Fa, którą używam, Giro. to jest Aidolon Purple Clear. się nazywa. To jest z kategorii Airy. To są takie, takie glazy do aerografu powiedzmy. Okay, takie kontrasty okay, tak. do aerografu A nakładałeś to pędzlem, czy aero? Nie, no, aerografem aerograf okay. Czy Czyli filtr zrobiłeś po prostu w tym kolorze, tak? No taki filtr, tylko że nie jestem przekonany po pierwsze co do tego koloru. myślałem, że będzie ciemniejszy, a dwa, że e, świeci się jak psujajca, więc na pewno będą musiały zbić jakoś ten, ten, ten shine, e, no i po prostu się tym pobawić. I... Ale sorry, to jest, ale to zajebiście że jest jaśniejszy niż chciałeś, bo jakby był ciemniejszy, to by byłby problem, ale jak jest jaśniejszy, to może to po prostu przygasić łoszem, a wpierw walnąć trochę, no nie wiem, lamian medium nawet za żeby to Spojrzałem na model po tych pierwszych jakichś tam ruchach, krokach, które wykonałem w jego kierunku, i tak. Nie, nie wiem, czy to jest coś, co bym chciał dalej kontynuować w ten sposób. I po prostu muszę usiąść i, wiesz, zrobić jakąś rozkwinkę i zacząć kłaść inne kolory, aż wyjdzie albo nie wyjdzie. Nie? I tyle, po prostu. Z tego co mówisz, na razie nadal jest do odratowania. No tak, to ma wszystko. Nic więcej, nic, nic więcej nie dubałem tak naprawdę, z modeli. Eee, także to wszystko z moich warsztatów. Przechodzimy Spokojnie. do następnego etapu. High score, 2000 punktów. Przechodzimy do... Po yy... prostu kwietnia Veniusy sobie omówimy. Więc zacznijmy od 4 kwietnia, mamy tu akurat Sunday Preview, na którym mamy przypomnienie modeli, bo one były już, już je omawialiśmy, już je oglądaliśmy przecież te modele. Yy... Tak oglądaliśmy. Będę malował oczywiście, ponieważ to jest banda do Dyer Kazma, no to nie może być inaczej. Oni są wszyscy w czwórkę jednej bandzie? Tak. Tak, wampiry. Okej. Okay. masz mi <gry mixes> Waliło mu Wiesz, po prostu <grym> żaden z nich, no może poza tym kolesiem, nie wygląda jak taki zwykły trooper, nie? Trzech herosów masz do armii wampirów tak naprawdę. No sorry, no ale bandy do Underworlds to niekoniecznie są truperzy. to są wszyscy no to... są imiennymi postaciami. Zy, Zy, Zygi, to ja ci teraz wytłumaczę wizualnie jak to wygląda. A ten z pałą to jest ten heavy kitter zespołu, ten czołg. Laska jest pewnie zabójcza, szybka, ale glass cannon. Yy, typek w czerwonej zbroi jest pewnie all allrounder i ten ze skrzydłami ma ten skill, że pewnie ma skrzydła i pewnie będzie próbował bić fabularnie nóż w plecy temu w czerwonej. <grych> Mój strzał taki. Znaczy tak, tak jak mówisz, ten w czerwonym to jest ich dowódca i to pewnie będzie odpowiednik jakiegoś charaktera. Ten z długą pałą, yy, za przeproszeniem, to będzie jakiś unit. Ta pani z szablami to też będzie jakiś unit i ten pan ze skrzydłami to też będzie jakiś unit, prawdopodobnie. Pewnie, du pewnie duży koleś mało ataków z dużym Demerzem, pani dużo ataków z małym demenżem, a koleś ze skrzydłami dużo ruchu i tak dalej. Deep strike. Wiesz, chodzi mi o to, że jak dostajesz na przykład bandę Orków, to tylko z, z Lor wiesz, że on jest liderem, a dwóch czy tam trzech pozostałych dostajesz, zależnie od której bandy, dostajesz takich, którzy są bardzo podobni do niego. A tutaj tak naprawdę jakoś nie, mam tak, takie wrażenie, tak, no. wiesz, po prostu, że to są kolesie, którzy tak jak mówicie, no to jest tak, jakiś tak. lord do OSA, a to są jacyś sierżanci fajniejsi, których mógłbyś wykorzystać wynicie. Ale tak, no bo też. Zależy, zależy od bandy. No jak miałeś, nie wiem, Stormcastów na przykład. Ich pierwszych, pierwszych, no to to był Liberator Prime i dwoje Liberatorów, tak naprawdę, czyli podstawowa jednostka tą yy, Stormcastów, ale, ale są, też, są też takie, gdzie masz właśnie odpowiednik raczej yy, charaktera bardziej, tak? Wiesz, ja, te, ja też nie wiem, jak, nie wiem, jak to w Sigmarze wygląda, czy będzie wyglądać, bo wampiry są, mają dopiero zalążek tych nowych modeli, ale też to może być, wiesz, preview, things wiesz, to come. Nie, że będziesz miał, wiesz, wiesz będziesz miał... Wampiry yy, te ze skrzydełkami, będziesz miał wampiry z jakimiś tam heavy weapons, wampiry z, z dwoma brońmi. Więc rzeczywiście może jak wyjdzie pełna seria miniatur, to będziesz mógł wykorzystać sobie tych bohaterów jako sierżantów, no, no, albo nawet. Widzieliśmy, co zrobili z Slaneszem, tak? Ile ile modeli hmm. do plugi na naraz do Slanesza? No to jest już ołamiające. No. no na razie Blood Bloodnightci wyszli, nie? Z takich świeżych Są tak. tak. Mhm. No tak, tak, tak. No i tu mam chyba zestaw, o którym już <śmiech> mówiliśmy. No, tak, ale jest pewno jedna powiedzmy. informacja, że sprzedali ponad 200 tysięcy sztuk, a hmm, no, naprawdę dużo kurczę mi się wydaje, 200 tysięcy sztuk i wiesz, gry, to, pudełka, które wprowadza do gry, bo mówimy tutaj o wszystkich pewnie podstawkach Warhammer Underworlds, podejrzewam, że to jest taka liczba. Nie? Czyli wszystkich tam sezon w starterach, tak? E, tak mi się wydaje, No, ale to i tak jest Aha. naprawdę niezła naprawdę... Nie nie liczba, bo weź pod uwagę, no nie, że... Nie. Bo wiesz, wydaje mi się, że nie wszyscy obecni gracze idą w te boksy, tylko po prostu idą w wybraną bandę i grają tylko tym. Więc masz na pewno więcej niż 200 tysięcy graczy. Ja bym strzelał, że tak. ludzi, którzy mają coś z Underworldsów jest co najmniej 300 tysięcy w tym momencie, nie? Skoro może tutaj 200 tysięcy, tak po, może po, być, powiem... może, Ale też dużo może być, którzy wiesz, weszli w Shakespeare, po czym zobaczyli, że o Jezu, to będzie jak Magiku. Stare rzeczy będą niegrywalne w turniejach. Rzucam to. No tak, ale dziki temu no. mają trochę klientów. No a poza tym ktoś zawsze to może kupić w drugim obiegu czy coś takiego. Te karty mnie no dziwią, tak. bo to jest to, to, to wydawnictwo takich 60 kart, no które tak. teraz mają, no właśnie tak jak mówisz, no taki booster pack, tak jakby, który, co prawda wiemy, co tam w tym każdym boosterze jest, ale to są karty, które mają umożliwić granie ludziom, którzy chyba nie mają jakiejś podstawki czy coś w tym stylu, bo to są te karty chyba z podstawek, z któregoś właśnie... Takiego boksa, tylko nie tego, tylko tego chyba Darek Kazma, tak mi się wydaje, natomiast wydanie tych kart... Znaczy nie star, że to masz oznaczone też bez sezonu jakby tak, więc wydaje mi się, że to to jest rozszerzenie po prostu do tego boksa, tego podstawowego, no okay. no sobie tak, tak, tak się znaczy, nie sezonowego. Tak czy inaczej, trochę mnie dziwi to wydanie, bo to jest tak naprawdę tylko tektorowe pudełko i, i tyle. Pudełko to nie jest żaden blister, to nie jest nic. Widziałem to pudełko na żywca i no tak bym się bał trochę o te karty, znając jeszcze sposób, w jaki GW pakuje swoje paczki, czy tutaj chujowy sposób pakowania paczek. No ale, ale powiedzmy, no i mamy kostki. I ta gra, która moim zdaniem jest totalną pomyłką, przynajmniej w formie takiej jakiej wygląda. Wygląda wizualnie fajnie, nawet przed, przed nagrywaniem podcastu siedziałem tutaj z wincem sobie w ciszy. Też na komórkę? I wiesz co, nie wiem, możliwe, że też chyba. I, po, i zobaczyłem zdjęcie, tak przeskrolowałem szybko, Wie, o kurde, ale ktoś fajny teren zrobił, I tak później z dopiero zderknąłem na menu, Pomyślałem, że to karty leżą po prostu, nie? I patrzę to jest menu i mówię, o to jest gra. Natomiast co mnie wkurzyło, że jak odpaliłem tą grę, bo ona była dostępna w tym paku, co był teraz w Wide Mimo, że gra jest za darmo sama w sobie, Whiteworth. to każdy team, żeby teraz zagrać poza tym jakimś tam tutorialem, był do kupienia tam za ileś, nie wiem, Eurasów. No tak, za, za bandę płacisz, nawet na możesz jej pomalować. No to mnie też trochę zdziwiło, no ale wiesz, no, ktoś może zapłacić. No taki sobie model biznesowy założył. Wiesz, w sumie... Słuchaj, w sumie jak masz wygrać brzydkiego TTSa, to tutaj masz naprawdę wyglądającą grę fajnie i wszystkie pewnie karty. Właśnie, ciekaw jestem, czy masz dostęp do wszystkich kart, mhm. czy żeby mieć bandy i karty, to musisz też je kupić. To jest ciekawe. No to by było demoniczne, więc jak najbardziej myślę, że tak jest. <laughs> no, w sumie racja, w sumie racja. Dobra, dalej mamy do Titanicusa wyszedł Loyals Legios, czyli wielka księga, która zbiera i opisuje wszystkie legalistyczne legiony i jest tego naprawdę... Jezu, dlaczego ta gra cały czas w ogóle mnie nie pociąga? Zupełnie stary. Lubię Tytany, lubię Tytany w lore 40 i 30. Ta gra z zero pociągu. To znaczy, wydaje mi się, że po prostu masz w podśmianowości wyryte, że to jest klon Battletech'a, gdzie niekoniecznie się muszę z tym zgodzić, bo nie wiem, w których latach wyszedł Battletech, ale to też ma... Z... 85, jeszcze edycja, albo szósty. No, a herezja Horusa czy Epic też wyszedł jakoś, wiesz, w latach tam 90., więc jest klonem, ale nie jest to taki klon, że teraz czyli że od są big mechy i w ogóle fajnie, to zróbmy teraz, tylko wiesz, no, oni ci odświeżają swój tytuł, który. Mm, tak czy inaczej, mi się wydaje, że po prostu masz. Ty jesteś fanem. Co mi się wydaje, fanem? że z innej przyczyny. No, mogę, mogę ci zrobić myślę... psychoanalizę szwagier. Wydaje mi się, strzelam teraz, że tytany są fajne w herezji w 40. i w ogóle, jak one się pojawiają sporadycznie, że na polu walki masz jednego boh jako coś, co trochę albo ratuje sytuację, albo ją drastycznie pogorsza dla bohaterów. Natomiast jak masz totalnie, oni są, że tytany to są zwyklaki po prostu w twojej armii, to zabiera im trochę tą taką unikalność w tym świecie. Trafiłeś prawie, prawie w dychę. Już ci mówię, co właśnie udało mi się dzięki tobie namierzyć, że to jest właśnie wyrwane z kontekstu i nie ma jednostek, innych niż ty, Tytany i Knighty, tak? Po prostu Gdyby ty byś chciał Combine Arms Game. Tak, podstawka z piechotą na przykład jakąś, tak? Czy to Imperial Army, czy to Legiony z to też Chcesz epika. No, no tak, w, tak. Słuchajcie, wiążą się w internecie, tak. że, jest, że, że mają plany coś zrobić, no a w sumie te Tytany, które tutaj mamy, nie są w skali epikowej, bo one są troszeczkę jeszcze w mniejszej skali, czyli jeszcze mniejsze modele są, tak? Z, z tego, co ja się orientuję. Nie, natomiast no, jest jakiś tam plota, że chcą wypuścić piechotę i będą chcieli coś robić. Ale Zygi to, pod... to duży, duży plus, bo, bo mógłbyś podstawkę wrzucić z, z Turkiem tylko małym i powiedzieć, że tam jest o... No nie do końca, nie do końca. jakbym ja chciał grać w epika, to bym sobie grał w epika, na przykład. Nie, bo sobie ściągnę modele, które są wiesz z jakiegoś Thingiverse'a czy kupię po prostu od ruskich modele, i, bo inaczej są dostępne po, po absurdalnych cenach i będę sobie grał w epika i będę miał, wiesz, punkty właśnie tam, jak, jak się nazywa to, że jak strzelasz w, no w kolesi, suppression points i tak dalej, nie, nie, tam się trochę inaczej to liczy, Sam no są suppression points i tak dalej, i tak dalej, będę sobie grał na tych zasadach, a tu masz zasady dla mechów. I teraz wiesz, wyszedł Aeronautica Imperialis i ludzie myślą, że wiesz, o, może wypuszczą jeszcze piechotę i gdzieś tam ktoś gdzieś przebąkiwał, ktoś, wiesz, jakąś może plotę puścił tylko. No, ja, ja osobiście mam nadzieję, że tylko plotę. Nie ukrywam, że może byłoby ciekawie, jakby jednak były te, była piechota. I nie mówię, że nie grałbym, bo. Ale co, jeżeli to by był osobny system, że Titanicus by pozostał Titanicusem, a Epic by był nowy New, new Epic. Gdzie na przykład możesz wziąć Tytana, ale na uproszczenie zasad. Okej, okay, okej. Okay. No to by na mnie nawet dla mnie nawet zadziałało. Gdyby zrobili epika, Wypuścili tam Space Marina, bo tak się to na pierwotnie nazywało i byłaby piechota, wiesz, rajnosy, czołgi, wszystko w malutkiej skali i możesz wziąć sobie jeden, dwa. Jakiś manipul jeden czy dwa, wiesz, czyli właściwie jeden manipul weźmiesz sobie mały, do jakiejś ilości punktów, wiesz, procentowo określony i wystawiasz sobie do tego. Natomiast w, wciągnąć to w ten system, nie, broń Boże, to zupełnie inaczej działa. Tu masz, wiesz, wielkie karty mecha, gdzie zarządzasz tak naprawdę, taki mikromanagement robisz mecha. No I piechota by tutaj nie, nie zagrała, natomiast inny system, gdzie wykorzystujesz, wykorzystujesz te same modele, ok, to miałoby mogłoby, sens. I to, nie, to która trafiłeś właśnie też w dziesiątkę, że to miałoby jak, jak, jakąś logikę, nie? że możesz sobie, masz te modele już, no to po prostu weź sobie jeden, dwa te modele, postaw na stole, postawiesz obok, ob, obok swoich ludków i już, nie? I to miałoby sens. Natomiast, no, jest taka książka. To sobie pospekulowaliśmy, przejdźmy dalej. A dalej mamy. Najbrzydszego Tytana w historii Tytanów. Boże. Po prostu zazdrościsz jego wiszącemu dungowi, No. Ja Niestety nawet ten. najlepsza matka świata nie mogłaby czegoś takiego pokochać. Kurwa, ale to no, fakt, popatrzcie. że główka którą, główka, którą tutaj wykorzystali, jest najbliższa, jaka <laughs> tylko była możliwa. Natomiast w woksie, jak widzisz, no to akurat nie są przykłady tych, ale. Są inne chemy i te inne chemy też pasują, no i tam ludzie sobie... No sorry, to też jest dziecko, które urodziło się murzynem i rudym, po prostu. Tak, no i dalej mamy kalkomanie, Kalkomanie, które wyszły, blood bowl, kolejne rzeczy, nie wiem, co to jest tak naprawdę, chyba po prostu karty do tych band, które były, karty kostki i bohaterowie jacyś, którzy chyba, oni są w pudełku? Oni chyba byli, tak, ja tak. Tego, tego z orłem z pamiętam, tego z orzełem no. pamiętam, że był już wcześniej. Więc może jakiś update po prostu na nowy sezon czy coś. I bardzo dobry potencjał konwersyjny na na przykład Imperial Guard albo w Cities of Sigmar. No i tutaj dwie postacie. Widziałem to pudełko. <grych> bardzo bardzo fajne. Podoba mi się ten Krasnolud. Podoba mi się ten, Ma jakiś taki charakter w sobie ten model tego to jest dobre The, biased, the Elfen and Dwarfen Tak, stronniczy serii, sędziowie. Stronniczy sędziowie. No ta gra nawet się nie kryje z tym, że w niej można oszukiwać i że właściwie to jest w lore jak najbardziej. Ale oszukują po prostu w ogóle. Za co ta czerwona kartka? Za mordę! Dostałem flaszkę od różnych przyczyn. By the way, tak właśnie się dzieje w naszych serii A, serii B, czyli A klasa, B klasa. To znaczy? No, stary, no. dlaczego jest rzut dla tamtej drużyny podali mi flaszkę. No i mamy bardzo limitowaną edycję, Imperial Palace, Papy. Wiem, że Sisi sobie ją zamówił. Gdzieś tam pewnie będzie teraz się, wiesz, jarał. Ciekawe, na ile to się pokrywa z tymi opisami w książkach. Bo jestem w cały czas Brynę, jakoś gdzieś tam powoli przez to w i no jest dużo opisów miejsc, nie wiem, ten port kosmiczny, który sięga gdzieś tam do stratosfery czy wyżej. Wiesz, co, ja sądzę, że autorzy pewnie mają gdzieś rozrysowaną całą mapę świata i tak dalej, żeby móc się zorientować, gdzie co opisują jakie wydarzenie. Wiesz? I po prostu. Na no, Wiesz, co, jeżeli oni mają tam te mityngi, bo Demski Bowden czasami tam spamował, że, że mają te mitingi. Tak, tak, tak e, nie, nie wiem, czy to jest aż na taką dużą skalę zakrojone, jak w jezdnych wojnach kiedyś było, że mieli tam całą Biblię i trzeba się było konsultować, czy ja mogę zrobić to, czy ja mogę zrobić tamto. Ale podejrzewam, że jeżeli y, poważnie do tego podchodzą, to rzeczywiście, tak jak Zygi mówi, może jest jakaś mapka, ktoś wiesz, ktoś narysował nawet odręcznie mapę i później artysta... Mię, bo ten pięcie namalował. Na przykład, stary, autentyk na przykład i później z tego artysta zrobił porządny art i dobra, chłopaki, tak mniej więcej Możliwe. wygląda rozkład w pałacu. Więc, jakbyście tutaj bitwy na poszczególnych częściach muru opisywali, no to żeby nie było tak, że nagle bohater ma bilokację, bo w wiesz, w ten sam dzień walczył tu, i za pięć minut był totalnie po drugiej stronie, nie? Więc, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Chust no, jak to u nich wygląda. No, orkowi, pogadajmy o nich. Tak, tak, tak. Dzień dobry państwu. Chcieliśmy porozmawiać o naszych primarysowych orkach. Tak. No ale zobaczcie, że Boysi zostają w ofercie prawdopodobnie. Bajki, bajkerzy zostają w ofercie, ale nagle mamy tutaj. O, coś, co będzie prawdopodobnie rolę podobną do bajków spełniało. Valeria, no To pewnie będzie tak samo, że wyjdą primariści, a starzy Space Marines zostali. Tak ci widzą. No właśnie. Oni na pewno nie zastąpią, oni na pewno nie zastąpią no na właśnie. ten czas, na ten moment orków <coughs> z boysów, bo to będą to jest inna. Wiesz, inny klan, inna, inna, inna działka. Ale jest powiedziane nawet w tych artykułach, że owszem, najczęściej są chyba u snakebite'ów, tak? Ale inne klany też korzystają z ich usług. No bo snakebite'i są miał... tak najbardziej prymitywni jakby, nie? No niby by tak, zgadzało. ale żebyśmy mieli możliwość użycia ich zgodnie z flaf w każdej armii jaką myślimy mieli. Znaczy, gdzieś już było napisane, że oni będą twardsi, ale nie bardziej żywotni, bo takie użyte słowo, więc sugerowałoby to, że oni mają więcej na przykład mają, bo są więksi i są bardziej, wiesz... Tyle samo, ale większy tak, no dokładnie. Ech, no wiecie, no to nie jest tak, że jakoś się naprawdę jaram tą całą, tym całym release'em. Te modele wyglądają świetnie, nie powiem. Jeżeli widzi oddział trzech takich kolesi, na pewno sobie kupię, na pewno sobie no, nawet już teraz patrzyłem u Kryspina, pudełko y, Sawyczorków do AOS-a, Tam jest 20 bojców, y, z których się podejrzewam z 15 się da zrobić takich bojców, bojców. No i tylko dokupić biców i sobie, wiesz. Pomieszać boksy, wymieszać to i zrobić sobie taką, wiesz, kontyngent, mhm. jakiś takich, wiesz, bardziej dzikich orków. Nie? Tam by pasował, na przykład, przemalowałbym tego swojego orkaca na karnifeksie, mhm. e, na, na, na, na bo by pasował wtedy tych takich bardziej bio, wiesz, tych, tych, tych dwóch szamanów, których mi. Przyjaźń znosko... dla środowiska orkowy. Wziąłbym sobie może jeszcze jakiegoś swojego tego szamana, którego mam. Zero emission orks. W, w sumie to zero footprint to, torx. No nie jedzie motorem, tylko na bestii. To w, tak. sumie na, w sumie na bestii, nie na motorze, to fakt, to fakt. pytanie, ile metanu bestia wydziela? Właśnie, jak pierdzi. No bestia pewnie pierdzi dosyć zdrowo. Wiesz, co teraz motor, karton? jadący Wiem, co... na prometium. Wiecie co teraz, pomyślałem patrząc na ten modele, co było na przykład fajne, bo biorąc pod uwagę, że olki lutują dużo swojego sprzętu, jakby na przykład ten typek, co ma tą włócznie, nie? jakby w kilku modelach były takie myki nie żeby to dominowało armię orków ale od czasu do czasu się gdzieś przewijało że widać, że na przykład grot ma zrobiony nie wiem, z sorda zlutowanego do którego dokleił dłuższe zęby na, na przykład na ostrzu, nie? albo z jakiejś, wiesz, eldarskiej włóczni którą po prostu gafrą do kawałka kija przy, wiesz, przytroczył, że jest ostra i tak dalej można samemu nie, no oczywiście, tylko tak, wiesz w lożę, nie? Fajnie, że ma mechaniczną łapę ten snaga, tak? Czyli jak to się nazywa? Quig, to... Squig, A to są squigi? To są znaczy to, to czerwone, to jest squig, no, tylko no. pewnie się jakoś nazywa to jakiś... squig coś tam, jakiś specjalny squig. Primaris squig, no to w każdym razie ma fajną łapkę mechaniczną. Znaczy, szwagier tak naprawdę to wszystko od tych takich, wiesz, główek z nóżkami, po te takie olbrzymie, to wszystko to są squigi, tylko jakby ale ten największy na już ten. jest chyba got, tak. Ale to jakby jest z tego samego, wiesz. To jest mhm. tak, no. Okej. Okay. Tak byś miał pudla i doga niemieckiego, nie? Mhm. Bis nagas to jest właściwie od tego, że oni chyba je łapią i, i, i je ujeżdżają, nie? Tak mi, mi się wydaje. Także to nie jest nazwa mhm. ich okay. tylko po prostu nazwa tego co okay. oni robią. Tak czy inaczej, modele fajne, nie mogę się doczekać, no powiem szczerze, że tutaj na tym arcie wyglądają fajnie i bardziej brutalnie, ale nie pasowaliby wizualnie do obecnej wiesz, do obecnego wyglądu, hmm, Toż by była zmiana zupełnie w ogóle koncepcji, ale nadal fajnie, no czekam na kodeks orkowy, czekam... Migneum i w artykule one chyba się nazywają Squig Hog. A, okej, okay. hmm. no poczekaj, poczekaj. Jako jeden, nad tym obrazkiem akapit weźmy, hmm. nad, o. No, w sumie tak. Quick hogs, shockingly large teeth. No hogs to wieprze <coughs> chyba, tak? Hog, wieprz, dobrze myślę? Wieprz chyba, tak? Fajne, czekam, zobaczymy jak to będzie. Podejrzewam, że będzie trzech w boksie, tak jak motorki. Będzie boks kosztował z dwie stówy. więc trzeba przełknąć pigułę i kupić, pomalować. No, co zrobić? Co zrobić, panie? Co zrobić? Jedźmy dalej. E, Tatoś i Curusia w duecie. Nie wiem w ogóle o co chodzi, nie wiem co tu się dzieje. Dlaczego oni tak? nowe modele. Z bardzo fajną, wiesz, potencjałem do konwertowania na Inkwizycję na przykład do Szczecjerskie. A i same w sobie są naprawdę spokojne. Nie, nie przesadzony efekt ognia, na przykład, na tym panu wyżej. Efekt ognia na pochodni, tak? No faktycznie, bardzo fajnie. Uh -huh. bardzo, fajnie. bardzo ładnie pomalowany w ogóle, tak uh -huh. naturalnie, nie? że nie jest taki super mocno kontrastowo biało-żółty, uh -huh. czy od, od, od czerwonego do białego. No i sam model też ma spoko poza. Pani Kuszniczka też, wiesz. Elegancko by można Inkwizytora z nich z y konwertować myślę, mhm. dodając trochę imperialnych biców, zmieniając może pistolet na jakiś tam last pistol, czy... Stary, y ka -ka kabel to... Kabel mu dołożyć do tego pistoleta, A, jest tam, jest Archeotek. tak arkiotek Tak, pistol. Tak patrzę tutaj na tą fiolkę, i, czy na ten kołek i można no. by go przerobić na taką fiolkę, czy, czy jakiś inny pojemnik. Mhm. No i jeszcze A... ewentualnie ten Purity zmienić. Nawet no, ma Purity Seal, dlatego że na Purity Seal ma S jak Sigmar, podejrzewam. Wystarczy, nie wiem, przerobić, przekleić, żeby miał orzeł. Jak, jakieś ink... przypina z inkwizycyjnym I by się gdzieś przydała, na klapie tak, na przykład dokładnie, płaszcza. Jest, Albo nawet byli. nawet pierdyknąć tak. na płaszczu tam na dole pod plecakiem kalkomanie z tym z tym inkwizycyjnym. Mm -hmm, mm -hmm. Albo z tyłu, nie? Po prostu pod plecakiem. Jak? Obr Obróci, jest. Y co by nie mówić, fajne modele. I oba mają opcję z gołą głową i w czapce. Jak widać. Na, na, na Salomona Keina. A on też ma opcję czapki? Hmm. Też ma, ale chyba nie pokazali. No, tutaj. Ogólnie, bardzo bardzo ładny model. I co najważniejsze, i bardzo ładnie pomalowany. Powiem szczerze, że bardzo ładnie pomalowany model. Zwróćcie mm -hmm. uwagę, że tutaj wiesz, każdy włosek, znaczy, w cudzysłowie też. każdy no. włosek, no ale jest pomalowany. Wraca troszkę fantazjakowy Green Dark w stylistyce. Tak? To już nie są. Wesołe kolorki z Tomkasów, tylko takie bardziej jak Kirst City. Tak? W sumie to ciekawe, jak oni będą wydani, czy yy, wiesz w jakim, w jakim boksie? Jako dwupak pewnie, tak jak, yy, nie wiem, sisterka z kimś tam była, z jakimś elfem chyba? No w sumie tak, było coś. No tutaj otworzyliśmy ten artykuł, ale nie będę się tutaj wypowiadał, tylko wspomnę jeszcze, że właśnie no, są te lejestyczne legiony i jest bardzo, ale to bardzo dużo lor. W opisanego w tej książce, ta książka ma chyba 150 stron, słuchajcie, to jest masakra, nie wiem, czy jest gdzieś napisane, ale to jest gruba kniga, o, tutaj będzie widać, 180 stron, przepraszam, prawie 180 stron. Jest tutaj dużo, dużo chaosów, dużo legios, dużo manipuł, które można stosować, dla tych, którzy grają, no to jest naprawdę kolosalna ilość wiedzy. No, i dużo lor jest, tak? No każda zwrócił uwagę, że każdy chaos jest właściwie na 10 stron opisany. Fakt, że dużo z tego to są zdjęcia, czy te takie grafiki e, tych, tych, tych e, tytanów i w niektórych przypadkach są nawet tak chusteczkowo z, ten e, no ale niestety nawet tutaj się pomyłek nie mogli uniknąć. No i tyle tak naprawdę. No, czy jest najbrzydszy? Nie wiem, no mi się podoba, sklejam go, jest kolos wielki, z wielkości night'a po prostu, więc jakbym bardzo się uparł, to mogę nim sobie grać jako kolejnym Knightem w swojej armii czterdziestkowej, bo no podstawek ma tylko inne tak naprawdę. Dobra, leźmy dalej, nie, nie, nie siedźmy tutaj długo, Angels of Death, kolejny jakiś nowy trailer wyszedł, ja nawet nie widziałem tego trailera. Przyznam się bez bicia, że nie widziałem, ale nie puszczajmy, bo z go zdemonetyzują. To znaczy, my sobie zrobimy tak, że my sobie go teraz obejrzymy i za chwilkę damy wam takie hot-take, zaraz po obejrzeniu naszą opinię. Także, jeśli nie widzieliście, to wejdźcie sobie na Warhammer Community i sami zobaczcie. No dobrze, to trailer obejrzeliśmy. No i faktycznie e, ciekawe się robi Blood Angels i Jeans Steel Cards na planecie. Mm -hmm. e, no czy no gwardia, tak? No Jeans Steeler. Tutaj Jeans Steelerzy byli, czyli którzy przejęli gwardię, tak? Mm. Podejrzewam, że nie całą, no bo tam gwardzi też do Stilleru strzelali. w sumie faktycznie. Słuchajcie, a w Astartes, z kim tam oni się bili? Space Marines, z kim? Nie, ze, zdradzie, z, ze zdradziecką gwardią, ale tam strzelam, że końcówka, jak są ci kolesie tacy, z którymi ci Astartes walczą i mają kłopoty, nie wiem, jakieś może Dark Mechanikum gdzieś między, no, tak nie... Jacyś heretycy, kultuści, tak. Tak. Techno, technomancerzy, jacyś. No, no no, no, no, no. tutaj ta mapa mnie trochę interesuje. Okay. To pewnie są o, obydwie jednostki na górze i na dole to są pewnie ci zdradzieccy coś tak. Znaczy mój. ci czarno-biało, to chyba są lojalni, właśnie powiedziałbym. Lojalni. No bo część pewnie została zinfiltrowana przez kult, a część jeszcze walczy, no tak bym przypuszczał. No w sumie możesz mieć rację. Jeszcze są w toku. Jak masz czoło jak Klingon, to znaczy, że coś jest nie tak. Mnie cieszy, że, że, że, że powstają. Zobaczymy, co z tego no. wyjdzie. Jedziemy dalej. na pewno obejrzymy, jak wyjdzie, tak? No, Bela Korek. Dalej mamy Bela Gadaliśmy już o tym modelu. My już rozmawialiśmy chyba o tym modelu, nie? No, czy tutaj mamy porównanie jakieś? A tu nie chcieliśmy mówić o tych dwóch panach? Tak, no dwóch. nowych. No, no. Dwóch Dwarfów. Czy to nie szwarce? A... Twarz Schwarzeneggera normalnie dla mnie. Może. To, widzę, czy Tak by się jakoś skojarzyło. Króla Trzeba by odpalić... I... Trzeba by... Trzeba by odpalić tą, ten styl z yy, Konana pierwszego, gdzie jest, y, gdzie jest ten Fast Forge, on już jest królem takim na tronie. I porównać. Tak, no w to... sumie. Tak. Powiedziałbym, że te krasnoludy pasują stylistyką do krasnoludów forżowych, czyli tej armii yy fordżowej, bazującej na hobbicie, tak, na bitwie pięciu armii. Do lotrowych krasnoludów, jak się malowaniem dopasuje, to też, ale bryłą, rzeźbą bardziej do tych fordżowych, no bo to też są modele fordżowe. Ale to dlatego, że mają no. więcej pancerza, że po prostu tego więcej jest? Bardziej kanciasty. No, no tak, tak, no ten pancerz wygląda bardziej kanciaście, o to ci chodzi, tak? Mhm, dokładnie. Bo tamte są bardziej w szmatach takich, nie i obłych mhm, takich bardziej. Okej. Okay. Ehm, mhm. Książeczki. Jak ktoś ma armię krasnoludów y, do Lotra czy Hobbita, do, do Middle Earth ogólnie, to on, myślę, że mogą im się spodobać, no bo pewnie fajne zasady. Tak. No, dalej mamy książeczki. Kim Mortis. Y, też ogromna kniga, chyba prawie 370, strona ta książka. Masakra jakaś w ogóle. Nie mogę się doczekać, aż dojdę w końcu do niej e, z czytaniem. No i tyle. Idziemy z następnym. Czyli tych pominęliśmy wyżej jeszcze, było nad krasnoludami, chyba. Bo to jest cały Sunday Preview, nie? No tak, te dwoje bohaterów już omawialiśmy. Co my tutaj mamy? A, to są takie zbiorcze pudełka z okazji tego Broken Realms. Na przykład Celestial Stampede to jest te trzy wielkie dinozaury serafonów. A tutaj masz to pierwsze z Tinchem, co to jest? Y Pyromaniac Horrors. No po prostu horda demonów cincha, tak? To taka formacja nie my, taki po prostu jedna jednostka? Nie, zlepę, taki, taki flafowy, okazjonalny boks. Po prostu istniejące wypraski włożone w jedno półło. Pudełka z okazji wypchnijmy coś, co nam zalega na magazynie. Tak, prawdopodobnie tak. A ten boks to nawet widziałem, są dwa Stegadony i ten, jak się tam nazywał? Też ale też jakiś gadon, natomiast no fajny taki pancernik trochę, nie? No i masabiców musi zostać, bo pewnie wrzucili po prostu trzy wypraski, trzy kompletny wyprasek tego wszystkiego <śmiech> i tyle. Zwróćcie uwagę, że oni nawet mają te nogi tak, tak samo tak, tak, ustawione. Tak. bo to jest... I nawet widziałem, że też jak przeglądałem, że było pudełko, gdzie były trzy ry rydwany chaosu, też z okazji Broken Renups wrzucone wrzucony razy, tylko nie wiem, czy to były preordery, czy co to było. No i takie fajne boksy, formacja, tak jakby mm. można było powiedzieć, w sumie chyba, nie? Po prostu i tyle. Battle Sister, i tu mamy Battle Sister Biuletyny i ma... Model, który mi się podoba. No to opisuj, Flagier. dawaj, jedziesz. Fajna, fajna sisterka z halabardą, z tarczą taką troszkę stylizowaną na pawęż, czyli taką tarczę, co się wbijało w ziemię i za niej na przykład szyło z albo opierało pikę na niej, także bardzo, bardzo spoko, podoba mi się. I tu za tą tarczą chyba jest bolter albo bolgan schowane? Bo tu wystaje lufa, mhm. mhm. I tutaj to chyba nie są istoty, nie? To jakaś inna zupełnie karta jest... Nie, to jest preview jakiś inny tam. Ale ta, ta do close kombatu naprawdę, naprawdę fajny, fajny, fajny unit będzie. No u sisterek, jak, jak dla nas chyba wszystkich jedyne mi to były te walkery. Reszta, tak. reszta, reszta linii się bardzo naprawdę trzyma Ale i... To nawet bym się ośmielił powiedzieć, że to jest tych nowych sisterek, model, który mi się najbardziej, jak do tej pory podoba, taki zajebiście taki renesansowy, jeśli chodzi o stylistykę z broje. Była jeszcze chyba jedna taka, co miała coś z twarzą, nie? Dobrze pamiętam? E, coś miała takiej szwabski ryj. Tak, no, tak ale to są jakieś pojedyncze modele Terry Cruz w peruce białej, nie? No, a tu mamy... To jest Lord, Kr Lord Krog, bo... Nie, bo stary, słowo Kroak to znaczy przekręcić się, a on jest trupem. Także to jest taki z jednej strony jest to żart to gra słów, że krołki jak żaba robi Croak, czyli skrzeczy, to znaczy tam Boże, co robi żaba. Kunka nie, ten taki co robucha wydaje, plus że krok to jest przekręcić się, no i on jest takim żabostworem, który się przekręcił, więc jest na dwóch poziomach ten żart ich słowny działa, bo to jest jeszcze tak działa, bo to działa, żeby wziąć jeszcze... jego stary model, wziąć jego ten model i podpisać this isn't even my final form. Ta, no, z tego co pamiętam, to miał jakieś takie moce, że jak coś tam zaatakowało ich miasta, to po prostu zrobił to bom bombardowanie dywanowe meteorytami, czy coś w tym stylu. Także to jest dosyć hardcore. No, Fajny kolejny postać. taki sigmarowy centerpiece, tak? Że naprawdę i na półkę piękny, i żeby kierować twoją armią. No tylko, że tych modeli się chyba nigdzie ani w niczym nie da za bardzo wozić, nie? No trzeba wymyślić jakieś sprytne metody, typu magnetyzacja i tak nie wiem, czy wiecie, ale GW sprzedaje takie walizeczki do wożenia modeli i, i akurat, jeżeli musisz kupić teraz na swoją armię nie dwie, ale pięć, no to peszek. Patrz, jak to się ułożyło. Ja widziałem to chyba nawet oni w tej największej, największej walizce GW się nie zmieszczą. Natomiast, wiesz, dla, dla graczy może nie jest to najlepsza rzecz, natomiast dla malarzy, dla kolekcjonerów, z każdej armii kupujesz sobie jeden taki model i po prostu stawiasz w gablotkę. Jeśli możesz go fajnie pomalować, no i masz, wiesz, na takim modelu, możesz sobie miesiąc pracować i wiesz, co miesiąc jeden model o, stawiasz. Ładny, Kurde, Cza. Naprawdę fajnie te modele wyglądają. A potem cię te, się i te, i te jest, motywy i motywy kosmiczne, no bo wiadomo, że to jest taki nieoficjalny, półkanoniczny pomost między Fantaziakiem, Sigmarem a 40, tak, że oni mają kontakt z kosmosem i w ogóle. Plus, plus ukłon, oczywiście, w stronę reptylianskich overlordów GWG. No też, tak. Dalej mam jakieś zbliżenia. No faktycznie trochę taki, to jest zamów, taki trochę, Troszkę tulsa doom. No stary model był po prostu. To był szkielet. To był po prostu szkielet usa usadzony właśnie w takiej pozycji ala mumia i te zwłoki emanowały tak bardzo magią, że wiesz, potrafiły wpierdolę jakieś armii spuścić. No dobra, zobaczmy sobie, co mamy dalej, a tutaj mamy Nekromundę i radnaby turystów, znowu? Chyba, tak? A to już o, ty, o tych panach yy, mówiliśmy chyba. Które to było w Misiu, czy w rozmowach kontrolowanych, że tam do kotłowni dzwonią i czy pan pali, czy proszę pani, czy ja palę? Ja palę cały, cały czas. W Misiu, w Misiu to było. W Misiu, no, no. No, także tutaj to chyba na tyle wszystko. Tutaj mamy tych, których... Ty chciałeś, szwagier, coś gadać. Także, nie you no, know, the floor is yours. Chyba tak. Wydaje mi się, że chciałem o tym powiedzieć, bo tutaj ten artykuł opisuje, jak można sobie przekonwertować, żeby na koniu ktoś jechał, bo nie każdy model jest dostępny w wersji konnej. Na przykład Legolas jest na koniu chyba... Przynajmniej w tych starych modelach Legolas na koniu był tylko z Gimlim, wydaje mi się, więc jak się chciało go zrobić samodzielnie, to trzeba było konwertować. A jak się chciało zrobić Legolasa w armorze, to trzeba było podwójnie konwertować. Trzeba było po pierwsze wsadzić go w jakiś elficki armor, a po drugie na konia. Jeszcze, a tutaj już pokazują, tu chyba jednak pokazują te modele, które są dostępne w sprzedaży. O, na przykład Gandalf Biały był na koniu, dostępny dawniej, ale Saruman nie. W metalowych modelach był tylko Saruman na piechotę. Więc trzeba było sobie konwertować. A teraz, jak wyszedł ten dwupak, no to już wyszedł tak w plastiku i na pieszo, i na koniu. Co my tam jeszcze dalej mamy? Dol Amroth. Zawsze mi się te kolorki podobały. Dol Amroth. To jest lenno gondoru, które w filmach nie wystąpiło, ale w książkach występowało dosyć mocno. Nawet książę Imrahil był tam dosyć ważną postacią i na koniec się hajdnął chyba z Eowiną nawet. Jeżeli dobrze pamiętam. No i oni mają fajne te kolorki, bo to jest takie miasto portowe, nie? Czyli ma statku żaglowca, tak, niebieskie, niebiesko-białe, heraldyczne rzeczy plus jasno strebne zbroje zawsze mi się wizualnie bardzo podoba. To wszystko kontrastami jest chyba zebrane, nie? Tak się no możliwe, możliwe. No ja bym na pewno, w, w tym momencie już jestem na takim etapie wywalenia na The Citadel Method albo The Heavy Metal Method, że jak mam coś materiałowego, to po prostu leci na to kontrast. Dziękuję, do widzenia. A efekt jest naprawdę przyzwoity biorąc pod uwagę jak mały nakład pracy się na to daje. Szkoda, że pokazać tylko końcowe efekty, a nie zrobić jakiegoś tego małego tutorialka jak to dokładnie robić krok po kroku. No chyba nie, No, ale no, w każdym razie no. ładne modele na konikach, zawsze, zawsze na propsie. No i tutaj mamy rozmowę z twórcą Bela Cora, tego najnowszego modelu. O i tu mamy to porównanie ze starym modelem, jakbyście chcieli zobaczyć o ile nowy jest większy. I chyba też o ile droższy jest tak naprawdę, no i w sumie jak no. bardziej, dużo bardziej niedostępny tak. jest to model. Właśnie, bo jak to było? Jeden model na sklep przyszedł, nie? Czy do Stagrafu na przykład przyszedł jeden, tak, dokładnie. No ale Sary w necie, też czytałem na grupach, że za granicą też było. Jeden na sklep. No wiesz co, no różnie to było tak naprawdę. Na przykład Strategia Centrum Gier w Łodzi dostała cztery oh, chyba. Oh. Ale za to na przykład hajmo ogromny sklep, sieć sklepów dostała też tylko jeden, chyba jeden na sklep. Mm -hmm. I masakra, jakaś coś po prostu było popieprzone w zamówieniach. Nie? GW rzuca po prostu Sajno. D6. D6 rzucają, ile jakie sklep będzie miał. O, tutaj jeden. Nie, ale, tutaj ale cztery. Że na, maksa, na maksa GW nie ogarnia Brexitu. Ja wiem, że wiele innych biznesów też nie ogarnia, bo Brexit był przeprowadzony. No chujem podparty za przeproszeniem, ale no konkursowo im to nie idzie. Zobaczymy co dalej. Nie? No to jeszcze pandemia, nie? Z masz waczyń, które Się nałożyły na siebie. No swoją no, żoną, oczywiście. Nie? Tak czy inaczej model piękny, niedostępny, jak kobiety. <laughs> Naprawdę, podoba mi się fantastyczny ten model. Nigdy go sobie nie kupię, nigdy go nie pomaluję, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast... No, ładny, ładny, no jest, można, wiesz, jak ktoś mówi, go to town, nie z tym modelem. Na pewno jeden z lepszych demonów, y, jakie wypuścili. No już. Y, wincu, dawaj. No, tu, tu, tu będzie co powiedzieć. Znaczy. Y, spoko, że wyszła w końcu ta postać, bo wcześniej była. Y, wcześniej, żeby Malogausta zrobić. Y, Trzeba było sobie kupić taki zestaw y, oficerów y, Sans of Horus. Tam było ich dwóch. Jeden był w takim rebriderze właśnie jak na arcie, łysy. Tylko, że on nie trzymał sztandaru. Miał hełm pod pachą i bo, bodajże jakąś tam, jakiś tam power mace czy coś w tym stylu. A drugi miał, drugi właśnie trzymał sztandar. Więc żeby zrobić Malogaosta trzeba było pokroić oba te modele i z dwóch zrobić jeden. Czyli odkroić jednemu rękę dodać mu standard od tego drugiego, tak, yy, tylko wieloczęściowe, więc no tam może mniej krojenia, bardziej na zasadzie przypiłować coś tutaj, wiesz, w ten, no i się dało zrobić właśnie tą tego bohatera, bo to jest bohater imienny z zasadami bodajże od pierwszej książki, no i w końcu wyszedł, yy, wyszedł dedykowany model do tej postaci, yy. Jest to bardziej model wsparcia niż jakiś tam zabijaka, który tam w pierwszej linii miałby, miałby walczyć. Natomiast ze szwagrem żeśmy dyskutowali na ten temat, że ten model bardzo przypominać zaczyna modele czterdziestkowe, Chaosnikowe. Stary, on jeśli chodzi o nóżki, armor to pasuje wręcz wspaniale do Chaos Space Marines z 2019 roku. Wiem, bo już przy okazji kornistów konwertowania i teraz przy okazji salamandrów miałem w rękach te bicy I on jest no, idealnie pasujący. Jakby go pomalować w Black Legion albo ich pomalować w barwy synów Horusa, to to jest dosłownie jedna bajka. Natomiast jeżeli postawisz go obok, nie wiem, no, dedykowanych modeli forżowych do synów Horusa albo nawet zwykłych trupców herezyjnych, to się gryzie. On, on, jest, on jest wyższy, on ma inne proporcje. Ale szwagier od Eidolona wszyscy bohaterowie są więksi od standardowych. Yy, Sevatar, Sevatar był chyba ostatnią, ostatnim modelem, który był w skali do zwykłych truperów, natomiast później wszyscy named characters są odrobinę więksi. Nie, nie, nie, to, nie jest to duża różnica w skali, ale są odrobinę więksi tacy named characters. Czyli wszyscy typu, nie wiem, Magistus, Amon i tak dalej, oni też są już te. Z tego co czytałem, bo nie, nie mam tych modeli, nie mogę powiedzieć, ale z tego co, z tego, co czytałem, to Daydolona są a bit bigger, tak, z 10%, 15%. No okay. Dobrze. Żeby, byli. wiesz, jakby byli centerpisami. Natomiast nie mogę zweryfikować tej plotki, bo poza wiesz, tym co ja mam, to nie miałem, nie miałem tych, nie miałem żadnych innych imiennych postaci. Znaczy, w minus teraz, minus teraz tej całej sytuacji jest taki, a może plus podoba mi się ten model i mam ochotę kupić jego i kupić Chaos Space Marine'u 2019 gdzieś tam przesadny, chaosowy trim czy rogi zeskrobać i zrobić po prostu oddział synów chorusa z nim. Wiesz co, y zastanawiam się czy to jest, y podyktowane, znaczy może to jest zbieranina czynników, Raz, że większość tych ludzi, którzy zaczynali rzeźbić te modele w ogóle do haha, już chyba nie pracuje z GW, albo robi to mhm. rzadko, a drugi czynnik może być taki, że będą próbowali jakoś bardziej stylistycznie skleić jeden system z drugim, bo na razie to tak może było tak od czasu do jest. czasu coś tam się zbiegało ze sobą, ale teraz może to bardziej ktoś z głową chce zrobić i kolejny czynnik jest taki, że może po prostu osoba, która pracowała nad modelami do, yy, do 40 po prostu dostała, dobra wyrzeźb nam tego gościa, więc no siłą, tak rzeczy, siłą rzeczy może nie, tak nie będziesz tak w stanie być. przepracować, wiesz, jeżeli masz jakiś styl, no to go nie zmienisz, wiesz, specjalnie na jeden dobra, model. To teraz rzucę moją hipotezę, która może być totalnie z dupy, bo nie przeczytałem od dechy do dechy tego artykułu, który towarzyszy tym zdjęciom, ale yy, jeżeli nie mam racji, to można bardzo łatwo udowodnić, jeżeli to jest powiedziane artykule. Jeżeli nie jest powiedziane w artykule, to ja w tym momencie stawiam, że to jest plastikowy model a nieżywiczny. Uuu, mówisz aż tak bardzo? Ostro, nie? Hej, słuchajcie, chyba jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomnieliśmy powiedzieć o, na ostatnim podcaście. Ehm, ta teoria z Outer Circle chyba, tak? Ehm, o zmianie numerku, ehm, czy mówiliśmy? Nie, to inny kanał, Midwinter Minis albo któryś chyba to no ale wiecie, o co chodzi, tak? Że nagle się okazuje, że do tej pory Horus Heresy była w jakimś tam kodzie, który był podpięty pod 40. a teraz nagle wszystkie produkty Horus Heresy od jakiegoś czasu dostały swój własny kod. Chodzi o kod produktów. Tak, już tak na tak. każdym pudełku macie, jak zobaczycie, to jest w okolicy kodu kreskowego. Chyba, chyba, chyba mówiliśmy. No w każdym razie jest... Dużo plotek gdzieś tam w tle się które wskazują, że będzie niedługo stosunkowo coś się działo z herezem. Znaczy ja chciałbym tylko nieśmiało przypomnieć, że taka plotka już jest od bardzo dawna, a właściwie od momentu, kiedy GW ogłosił Warhammer The Old World. Że będzie Age of Sigmar, będzie tym takim żywym głównym systemem, a dla neckbeardów, którzy lubią stary świat, będzie równolegle The Old World. Troszkę bardziej niszowy, taki bardziej specjalistyczny, ale też no, pełnoprawny system. I plotka, która już wtedy się pojawiła, mówiła, że to samo będzie z czterdziestką. Czterdzieska, Primarisie i tak dalej, to będzie ten główny ży, żyjący system, a dla nekbirdów tących bardziej takie historyczne rzeczy, będzie herezja chorusa, która. Przejdzie powoli tranzycję w plastik, przejdzie tranzycję w troszkę inny ruleset i tak dalej, i tak dalej. No jest jeszcze ta rzecz o konferencji prasowej z akcjonariuszami. Gdzieś ktoś powiedział na jakiejś prezentacji, że cztery główne systemy właśnie GW to jest właśnie Warhammer 4000, Age of Sigmar, Horus, Heresy i nie pamiętam co było o czwartym. Na pewno nie był to Old World, było coś innego. Więc mm, o czymś I, to świadczy, nie? Teraz moja... Nie nieśmiała jeszcze hipoteza yy, będzie jeżeli wyjdą w plastiku będą odrobinę większe będzie yy, scale creep znowu yy, żeby nie robić primarisów ale jednocześnie popchnąć trochę graczy którzy już mają całe armię żeby może je wymienić na te nowsze modele tak jest nie zrobią primarisów tylko ich upscale'ują up le leciutko nie? Wincek, mam pełnoprawną Pełnop? armię, armię wisecar'ów zgadnij co leciutko. zrobię, kupię nowe modele nie, no no, no, no, kupię. Od razu mówię, że kupię. Jeżeli ja, będą dobry, ale no, wie, wiesz, że to kupię. Co, wiesz, że są ludzie, tacy, że hmm? nie, no spoko, wiesz, jakby wychodziły w plastiku, to też sobie nightlordów uzupełnię, wiesz, plastikami. Nie będę, wiesz, nie będę kręcił nosem, bo ten jest pół centymetra wyższy od tego, nie. Hmm. To jest. Poza tym ja lubię te replomo. Dobra, ale zapamiętajmy sobie, że ja twierdziłem, że to jest plastiku i fajnie będzie się przekonać, czy mam rację, czy nie. Mówię serio, no, zapisz to gdzieś na karteczce. Musimy Dobrze. sprawdzać te wszystkie informacje i... White King Dobrze. z szwagier, Ty chcesz o tym powiedzieć, bo się podjarałeś tutaj. Tak, chyba tutaj. chciałem, tak, tak, tak. No, że będzie White King na koniu, co mnie bardzo cieszy, bo White King, White King na piechotkę jest już dosyć starym modelem, ale podoba mi się niezmiernie i chcę go kiedyś sobie do swojej armii też kupić na White Kinga, na koniu, to tym bardziej. No tak czy inaczej. Jest pokazany model. To jest stary model, no, tak? Rozumiem? Nie. To jest ten nowy? To jest ten nowy, dlatego zajebiście mi się podoba, bo pasuje stylistyką do starych Black Knightów, do starych modeli. A, faktycznie. A to jest ten, który istnieje już dawno, czyli pierwszy. To jest ten stary, tak? No, taką płaską dosyć poza chyba z tego co widać bo pod tym kątem jest zdjęcie, jak wejdziecie na stronę GW i tam sobie zobaczycie, to stoi bardziej bokiem i widać, że poza jest bardzo dynamiczna, ma płaszcz rozwiany wiatrem, miecz do przodu wyciągnięty to tylko z tej strony wydaje mi się, że jest a, czyli znowu GW spieprzyło zdjęcie modelu <laughs> no to weź weź workshop.com i wpisz White King, to nie zajmie długo a zobaczysz się w panie Zygi, ma, macie, macie nie porywać żebyś kupił ten nowy na koniu w sumie tak. No, podoba mi się niezmiernie. Jest bardzo, bardzo pasujący do Black Knight. Nawet zbroja na koniu wygląda bardzo podobnie. Oby więcej takich. Tutaj sobie dla siebie tak naprawdę otworzymy. Chciałem zobaczyć, co w Humble Bundle jest, i widzę, że więc muszę sprawdzić, czy ten Humble Bundle jeszcze leci, żeby sobie wrzucić trochę książek. Fifteen Hours, bardzo fajna książka, jeśli ktoś ktoś nie czytał, o średnim życiu, o średniej żywotności gwardzisty. Caden Blot froncie. też jest bardzo fajna, tak, tak. Spoilers the Head. Tak, tak, Spoilers the Head. Blot też okay. bardzo fajna książka, kiedyś chyba czytałem, z tego co kojarzę. Nie pamiętam o czym jest, ale pamiętam, że była, bardzo fajnie mi się czytał. No, A bowden nie? Um... Okay, okay. Spoko, tam Ravengardzi wjeżdżają w jednym momencie, ale ogólnie fajne przedstawienie Cadian i Wojny. To jest ogólnie, ogólnie to jest inwazja Nurgla na jakąś planetę i Kadianie próbują ich powstrzymać i dostają, dostają jako wsparcie mały oddział rewengardów właśnie. I pojawia się też jeden z charakterów takich imiennych, chaosowych tam. To jest ta książka, to jest to opowiadanie ta historia, gdzie oni tam się po jakichś budynkach przesmykiwali cały czas? Dobrze, dobrze pamiętam? Bardzo ciekawie napisana historia ogólnie. Nie, tak. Co tutaj mamy jeszcze? Lucius, Shadow of Night, nic z tego nie czytałem. Coś czytaliście z tego? No zarazem Blood River to nie jest część Night Lords. Jedna, wiesz co, je... Blood River. Darka no no Postle... Night Lordów czytałem, Black Legion czytałem, to też jest Dempsey I... Dark... bardzo fajny. Darka po... Reynoldsa Dark Apostle czytałem, polecam, to jest w ogóle pierwsza książka, jedna z pierwszych, bo to jest seria trzech, plus jeszcze dodatkowe opowiadania mi uzupełnione jak zwykle. To jest ogólnie taka trylogia o Warth i to jest pierwsza seria książek Warhammerowych. Poza tam fantazjakowymi, które jakoś tam w liceum mi się przewijały, jak się nie, nie interesowałem systemem, ale pierwsza taka świadomie przeze mnie przeczytana seria Warhammera 40 Tysięcy. I bardzo polecam, jeżeli chcecie, chaos i, i Warth i ten cały wiecie, rytuały i tak, dalej, i tak dalej, w każdej części jakby walczą z kim innym. Shroud of Night jest chyba o Alfa Legionie i chyba kiedyś zacząłem i się po pierwszych paru rozdziałach zdrodziłem, bo było nudne. No tak, książka, wygląda na tą pisaną specjalnie dla Primarisów. Nie? No już na zamówienie pisana tam aż celestynkę i tak dalej, więc to już co najmniej era siódmej edycji. Ashes of Prospero... Battle, to może Battle of the Funk to jest klasyk, z tego co pamiętam jak Magnus już w Uniwersum 40k przeprowadza atak na mhm. Fenris i jest bitwa o Kieł, czyli tą fortecę Space Wolfów to jest taka klasyczna historia No i Beast Rises, czyli pierwsza seria o mega warlordzie orków, tak? który wybił do nogi Chapnum i Spoilers! Spoilers, nie? Siedmiu albo 8 spoilers Avenging Sons z politycznie poprawną okładką Woke S shit jest biały człowiek, patriarchat, jest czarny, jest kobieta, wszyscy są. I zabijają kogoś policję. A Azja, tak gdzie? No nie ma. I wszystko fantazy. No nawet ten science fiction. Boże, 40. To mnie zastanawia. A bo to Dark Elder jest, okej. Jakiś taki upiór wyglądał i zastanawiam się, że to na pewno 40. Wygląda jak ork z Lord of the Rings tego Jacksona. Trochę tak. No dobra, Lords Under the Mountain. A to w sumie mówiliśmy już o tych dwóch królach. Inne Forty dwóch królach. Ja, chyba nie wspomnieliśmy o tym, że to są królowie. Inne fat, nie? Nie, nie kojarzę, czy, czy, czy wspomniałeś o tym. Że to są jakieś kolesie po prostu, mm. którzy są dosyć ważni. No i tu mamy parę zbliżeń na ich detale, no ale to nie wiem, coś mam z tymi modelami, że albo te modele są takie małe, że te detale tak nie widać, albo coś, nie wiem. Ciężko mi się wydaje, że jest wyciągnąć cokolwiek z tych modeli. No ale to. Może moje takie po prostu leniwe podejście. House of Fate, znowu mamy tutaj wspom wspominajkę o tych redemptorystach. Eee, dlaczego chcieliśmy to otworzyć? Eee, zerknijmy czy tam coś na... O, hehehe, dobry gościu. Przypomina mi tego gościa eee, z GTA. No i jedziemy z Beasts na gaz. O, pierwszy Primaris no, Wyszedł pierwszy Org, który nóżki ma takie krótkie, ale no tutaj cała reszta ciała już jest normalna i ręce w miarę długie, takie trochę karłowate Nie tak? jest aż tak przygarbiony, jak klasycznie boi się. No, no. ciekawe, jak będzie się do normalnego orka mierzył wysokością, bo jest na 32 chyba. Strzelam, że jak primaris do firstborn marina. <grym> Wiesz, możliwe, ale nie wiem, czy to jest bohater jest na 40, czy jednak zwykle na 32. I nóżki no, mu się spokojnie mieszczą, więc będzie dużym modelem. Ja sądzę, że to nie jest bohater, tylko część unitu piechoty jest na 30. No to jeżeli idziemy z tym założeniem, to będzie może troszeczkę wyższy o niektóre elementy dekoracyjne na nim i może pół tak, tak od czoła będzie wyższy od zwykłego orka, no bo jest wyprostowany, tak jak powiedziałeś, nie? Trzeba mhm. e, poczekać aż na pewno. Zwróćcie uwagę na starych bojsków, bo jak bardzo mają wypięte dupy. No. To jest aż wręcz wada kręgosłupa. No a ten to jednak idzie. Może na swoich krótkich dworfowych nóżkach, ale, ale jednak idzie, chłopak. Bo zobaczcie, że jakie ma krótkie nóżki w stosunku do rąki i ciała, nie? Mhm. nie wiem bardziej no, tak. Nie ma skąd, skąd, skąd, skąd wiesz, jak świadomy grzyb ma mieć kręgosłup ułożony? Tak jakby wiecie, zrobić dużego karła. Yy... No wiecie, o co mi chodzi, nie? że to po prostu powiększy go do 1,80 m, ale z tymi proporcjami. Tak to trochę wygląda mi, nie? No, Czy są... mi się wydaje, że właśnie u orków klasycznych miałeś krótkie nóżki, krótki tors, ale stosunkowo długie łapy i to trochę jak u małpy wyglądało? Chłopaki, to jest budowa ciała goryla po prostu są krótkie nogi i bardzo długie, umięśnione ręce i wielki tors. To jest po prostu goryl, tylko że zielony. No w sumie możesz mieć rację. No. Tak czy inaczej bardzo fajny model. Ciekawy, czy zna język migowy? <grych> Dwóch nabojów brakuje na końcu taśmy To mnie wkurza. <grych> na, na, na pewno zna kilka takich znaków jak pokazanie palcem czegoś. Tak. Y, miałby to sens idzie, tak, gdyby nawiercić otwory tam, że po prostu te naboje wypadły z taśmy. To wtedy by było spoko, ale jak nie są nawiercone, to wygląda to głupie. No dobra, ale lećmy dalej. Tutaj mamy ten model duży Space Marina, który Ty chciałeś nam pokazać. No tak, przez pani, pani Louise pomalowała. to jest proces opisany poniżej, krok po kroku mniej więcej, co robiła. No, brudzingu jest bardzo dużo, to widać. Takiego cieniowania, skraczowania. Cieniowanie, broodżing, edging. Tak. <śmiech> ładnie, bardzo ładnie. <śmiech> proces. Step one, step two. <śmiech> Typowy poradnik GW. <śmiech> Ale nie no, widać, ha, no, bo tutaj chodzi o hełm bardziej niż o, o cokolwiek, okej. Okay. No jest trochę pobrudzone, bardzo fajnie wygląda, mhm. zupełnie nieczysto i świetnie to wygląda, no powiem szczerze. czy znaczy, nabierają życia, dzięki temu modele po prostu. No a do mhm. tego można je pozować we wszystkie możliwe sposoby, to no. już w ogóle jest z czadem. Polecam ogólnie na Twitterze i Instagramie tą Panią Luis yy, bo maluje generalnie super. A nawet ostatnio chyba podskaz wyszeli z nami. To ty mamy, ty mamy do jakiegoś, chyba do jakiegoś filmiku, Iron Within, tak? Tak, następny filmik jak Iron Warrior. Gwardia kontra Iron Warrior, już taką, jakąś tam krótki teaser widziałem w necie jakiś czas temu. Mhm. No ale grafika to nie wszystko. No. Mimo, że fajna, to to, to, to jednak, wiecie, Ultramarist na swoje czasy też miał zajebistą grafikę, zajebistą model. Nie, on miał voice acting niezły. Nic innego w tym filmie się nie zgadzało. Nie no, obiekty i modele miał fajne. A mi się podoba do dzisiaj. No, mi też się podoba, ma jakiś tam swój urok, mimo że śmieję się za każdym razem, jego go oglądam. Znaczy, design postaci miał niezły, ale samą animację tą szkieletową i tak dalej to było... Nie, no tak animacja była drętwa bo po prostu jakby 6 lat ją zrobił, ale mówimy o modelach, o samych wiesz, grafikach. Obiektów. No, znaczy właśnie, to się statycznie, statycznie, statycznie były fajny ruch miał tak, dosyć tak, sztywne. Tak. tak jak pierwsze sezony królułosów. Tak, wszystko było floaty. No i tutaj mamy coś, co chyba nas podzieliło troszeczkę, nie? Znaczy nie, wszyscy się zgadzały, że nam się nie podoba. To znaczy nie do końca, wiesz, no bo tak, no jest dziwne, ale. W... Tak, w każdym razie inaczej, może zacznijmy od tego, że mam tutaj armię pomalowaną przez kogo? Emma jakaś? Emma Svensson Emma z Danii. Tak, no i ona pomalowała tutaj swoją e, Bubblegum Boys Brigade, no, to fajna nazwa, trochę. dodaje trochę temu wszystkiemu, natomiast są bardzo kontrastowe i bardzo pstrokate te orki. Znaczy właśnie, wydaje, wydaje mi się, patry... że jakby to poszło właśnie w jakieś takie czystsze kolory, że czy czysty żółty, czysty niebieski, to bardziej mi się by, by mi podobało niż takie... Przybrudzone, nie wiem, ekstremalne highlight na jeżach, no jakoś tak. Mnie podoba się to, że jest no. on taki spójny i idzie przez wszystkie modele, i to naprawdę wygląda dziwnie, tak borderlandsowo. Apex trochę. No, strasznie ja. hał, hałas powiedziałbym. Wich tak, man. zgodzę się, jakaś, że, że taki hałas jest trochę. Tu nagle jakaś konwersja, tu drugi normalny, no nie wiem. Boże. Wygląda to ciekawie na pierwszy rzut oka? Jak czy to chciał... to nie do tego latacza. Nie żałuję. Ale wiecie, co mi się najbardziej w tym wszystkim nie podoba? To, że... No, bo jest ten latacz. Jest neonowo. Niech będzie sobie ten latacz, ale jest fajny, ale ten podstawek jest taki zwykły. No, utrzymajmy już ten klimat, tak? Że to wszystko tak wygląda, mi się wydaje. Że taki, wiesz, taki styl kreskówkowy jest, nie? A tu podstawek zwykły jest. To samo tutaj. <śmiech> Bo pomyślałem jeszcze, że może wykorzystała podstawek od innego latacza do zdjęcia, ale nie. Tu masz kolesia, który on jest kolorowy, a podstawek jest zwykły, nie? Kolesie może też pod, są... Może no. świadomie zrobione się bardziej odznaczali, nie? Właśnie, żeby nie odciągał uwagi od modeli, nie? Okej, okay, no dobra, to ma jakiś sens. Ale tutaj widzę, że te podstawki są całkiem fajnie zrobione, zobaczcie. Jakieś kawałki plastikardu przez oczyszczanie, Ale obrzydliwie widać, gdzie klej jest chyba tutaj. Tak, tak, tak, też to zauważyłem. No fajny pomysł, wykonanie niestety na dwójkę. Natomiast bo. No, się miał... Tak, no, na pewno się te podstawki trochę wyłamują. No ale słuchajcie, przy gorkanocie to już chyba nawet ja Ni <laughs> Neon Lights po w, prostu. Widać, że dużo roboty włożone. Jest to super pomalowane pod względem technicznym, tak. tylko jakby dobór kolorów nam, nam nie robi. No, nie nie przypasiu. Trochę jeszcze brakuje, jak to się nazywa, konsystencji. No. E, zobaczcie. E, spójności do, w niektórych momentach zobaczcie. Tutaj na przykład. To jest niepomalowane tak, w tym stylu, a mogło być. Nie. Kontrowersyjne, no. e, ciekawe na pewno. Na pewno może powiedzieć, że nikt inny takiej armii tak pomalowanej nie ma. To jest plus. Tak jak armii Tau pomalowanej w stylu e, Tron. jest mm. <laughs> taką widziałem. No dobra, mamy kolejny Sunder Preview tak. e, z, z niedzieli 25 kwietnia, więc już zbliżamy się do końca miesiąca. I tutaj pojawia się nam box Hive War który jest nowym starterowym boksem do Necromundy, który, o którym mówiliśmy chyba też, już mi się wydaje, że ma Eszerki i delak. No Trzeba tak czy to. inaczej, no, fajny box z zasadami. W ostatnim odcinku. Tu Dobry. mamy zapowiedź kolejnego modelu. Tak. Będzie pokazany ten model, tak. No i ja mówiłem, że w przeglądzie White Warfa, że na ostatniej stronie mieliśmy The Fallen, tak, numer 464, 3 przepraszam. The Fallen. Bez żadnego kontekstu i tak sugerowałem, że pewnie będzie o coś o Dark Angelach. O, o tych, znaczy, bo ktoś się poprawił, że to, że to nie są Dark Angel, to są ci, którzy odpadli od Dark Angeli, ale to są nadal Dark Angela. No oni się uważają za Dark Angel. Znaczy na przykład w książce Demskiego Bowdena, która nam się dzisiaj przywinęła, Black Legion, jest taki motyw, bo ta książka w dużej mierze dzieje się w czasach po herezji, ale jeszcze przed uformowaniem Black Legionu, czyli synowie Horusa istnieją, są rozproszeni po oku terroru, jest wielka wojna z radzieckich legionów w oku terroru, gdzie wszyscy się biją ze wszystkimi, ale najbardziej chętnie biją synów Horusa, bo ich uważają za jakby odpowiedzialnych za to, że zostali oni wszyscy wciągnięci w herezję i przegrali tą, bo ich prymarcha zawiódł, przegrał walkę z imperatorem, więc wszyscy czują i ścigają synów Horusa, tych, którzy jeszcze pozostali przy życiu. A naszą główną postacią, z której perspektywy śledzimy fabułę, to jest Thousand Sun, Czartu Księżnik, Thousand Sunów. I w momencie, jak przybijają do jakiegoś portu, takiej stacji kosmicznej, portów tam, no wewnątrz Okateronu oczywiście, tak, wszystko się dzieje, no to to jest stacja kierowana przez panią z Dark Mechanikum. i to jest troszkę tak, jak w filmie John Wick był ten hotel chyba Continental, że taka ziemia neutralna, że jakikolwiek masz wąty do innych, w momencie, kiedy dostajesz pozwolenie, żeby zacumować do tej stacji kosmicznej, masz być neutralny, masz nie strzelać, nie bić nikogo albo zrobimy ci w wpierdol. Więc przybijają do tej stacji kosmicznej no i tam ten główny bohater, który to opisuje, Opowiada, że no tu są dwa statki synów Fulgrima, tak, Emperor's Children, gdzieś tam jakiś posklejany ze złomu statek Nightlordów, a nawet też gdzieś tam na obrzeżach na orbicie obraca się statek pierwszego legionu, czyli Dark Angeli Fallenów, tak? Więc to była normalnie aktywna, jakby. Frakcja powiedziałbym, tak? Mimo że we Flafie są raczej tak po macoszemu wydaje mi się, w dużej mierze, no to normalnie byli i pewnie nadal są wokół tego. Mnie Nie trochę cieszę, że do tej pory były indeks Startes, a teraz będzie indeks heretykus, będą mieli swoją stawkę własną. I ciekawe, czy cokolwiek zrobią w kwestii ich modeli, czy nadal to będą Dark Angels, veterans pomalowani w inne barwy w Photoshopie? O ile zakład, że zupełnie zero nic nie zrobią? Znaczy, Trzeba przyznać, że jak, jak były Gathering Storm jak było i tam foleni byli to tam już były troszkę dalej idące konwersje w sensie konwertowali po pierwsze bicy Dark Angeli, a po drugie Bitsy z Prospero i Kalta czyli herezyjne Mark 4, Mark 3. i to już troszkę lepiej wyglądało. Strzelam, że, strzelam, że będzie bardziej na zasadzie Kup sobie nowych Care Space Marinów i Upgrade Pack do Primarisu Dark Angelowych. Może tak być, może tak być jak najbardziej. Zobaczymy. Jestem ciekaw. 26 kwietnia to kolejne Tyzowane już wcześniej. Mówiliśmy o takim obrazku szarym muzykanci? Muzycy? Allow me to sing the song of my people. <laughs> The, the Piper at the Gates of Dawn będzie grał w Pink Floyd cały czas? Aż tak, modele sylwanetów niektóre mi się podobają, bardziej inne mniej, ten należy do tych mniej, szczerze mówiąc. Znaczy ośmielę się powiedzieć, że instrument nie ma sensu, bo instrumenty, na których się gra bokiem, takie różne flety, fletnie i tym podobne, nie kończą się jak róg myśliwski. Wydaje mi się, że to słabo wygrało. no ale cicho, powiedzmy, jest że jest to magiczny magiczna fujarka, tak, magiczna fujarka. flety. Oj, cicho tam, nie byłeś nigdy elfem, to nie wiesz. No ale Dobra. ciekawy model, no to jest moim zdaniem przekombinowany, za dużo się tu dzieje, tu są jakieś macki, tu jakieś liście, tu długie włosy, tu kolorystycznie też jest za bardzo za dużo dla mnie, nie wiem, nie podoba mi się ten model. No jest taki sobie bardzo. Ale jak zmrożysz oczy, to widzisz oko chorusa. Można przekonwertować i wstawić to jako sztandar Malogarsta. Tak, z jajkami na górze, z których się gremliny wykluwają. Tak. Żółki. Chaosu. Idźmy dalej, co tu mamy? Chaosu. Battle Sister. Mamy drugą siostrzeczkę, która już y, Tamto mieliśmy ze sztandarem. Tu mam, jestem ze sztandarem, z starczą, tu mamy ze sztandarem. I powiem szczerze, że ten standard, nie wiem, czy ten, ten sztandar nie jest płaski, więc jest chyba właśnie taki wymodelowany. Jest nie? wymodelowany, że każdy będzie miał taki sam, ale pomijając ten fakt, fajnie, naturalnie się układa ten materiał. To, to, jest, to jest zawsze plus, tak samo jak yy, któryś komand skład, chyba Mark IV Command skład z Forge'a do Herezji, też ma taki motyw, że facet jak trzyma standard, to trzyma za ten pałąk, na którym jest sztandar, ale sztandar też jest jakby złożony, że wchodzi mu w dłoń, tak, którą ściska ten pałąk. więc jest taki zwężający się ku dołowi i potem pod tą pięścią zaciśniętą troszkę się rozszerzający, co też jest bardzo fajnym efektem. Zawsze fajne takie przypomnienie, że to ma być materiał, a nie kawałek plastiku falującego. Tak? Jest też opcja na głowę w hełmie, co widać na tym drugim obrazku, tutaj tak schowane pod, pod tym standardem. Że ma w hełmie, ja się dobrze widzę, że to nie są jej włosy. Tak, bo no otwartą <grym> Tutaj fajną główka. I ta główka, no taka, nie powiedziałbym, że jest no, śliczna ta główka, ale widać, że to kobieta jest od razu. Te oczy takie trochę jakieś przymrużone są. Nie wiem, czy to zamierzone, że ona z zamkniętymi oczami idzie. Czy to tak pomalowane, nie wiem, czy to taki zamiar był. Natomiast, no tak trochę dziwnie, ale jest jedyna rzecz, do której mu się tutaj przyczepił. tak. A nie tak, ma, ma we Flaficy, że ona jest niewidoma? A, widzisz, to jest ciekawe. Nie wiem, no trzeba by było przeczytać artykuł. No, trzeba by sprawdzić, ale możliwe też, że kwestia malowania, nie? Tak czy tak model na plus, zdecydowanie. Natomiast mi się wydaje, że to, co, że, no że, że banner jest taki, że jest wymodelowane wszystko, co tam ma być, to nie jest dla mnie złe, to dla mnie jest dobre, bo wiesz, ludzie, którzy nie umieją za bardzo malować i free handów robić, będą miały, mieli fajny standard, standard, a ludzie, którzy chcą to pokryć, albo chcą to z, sobie z, zrobić coś swojego, to, to też sobie zrobią, będą bardzo chcieli. nie? Albo będą, wiesz, ludzie od, odwalali takie cuda na tym, że nam półpadają. Tak czy inaczej, bardzo no, fajnie. Tak. Mi bardzo się podoba na przykład ten standard, który jest w gwardii w Command Squadzie I on jest też taki właśnie. Fajnie jest tak. wymodelowany. Mhm. I każdy nawet może sobie drybrushem go zrobić i będzie spoko, git. Także jest lepiej niż płaski standard, bez niczego. No i dobrze, Warhammer Fest online is next week i to będziemy mieli w tym tygodniu, się zaczyna się tak od drugiego już, czyli od jutra. No z naszej perspektywy, już jutro się zaczyna. No w zależności od tego, jak szybko wyedytuję, to nasz podcast wyjdzie w trakcie tego Warhammer Festu. Dobra, wy, moi, moje typy? Mogę? Sigmar nowa edycja, zapowiedź. 40 nie wiem, Library nie wiem, Boxed Games yy... prawdopodobnie to co już wspominaliśmy dzisiaj w podcaście czyli ten yy, Epic yy, bardzo dziki strzał yy, kolejna 40 zakładam, że jakiś Primarcha do 40, nie wiem czy Chaosowy czy, czy Lion na przykład z Loyalistów a teraz sobota Herezja mówię, że wypadałoby teraz lojalistycznego dać nie? no wypadałoby, ale GW doesn't play by your rules. Czy mi się wydaje, że Sigmar dostanie najnowszy General Handbook? Nie nową edycję, tylko po prostu kolejny General Handbook? Handbook jest co roku, edycja jest co 3 lata, wypada teraz 3 lata. Hmm, myślisz? No zobaczymy. No tak czy inaczej, to, to mnie za bardzo nie interesuje. Do 40 jestem przekonany, że pierwszego lub drugiego dnia pojawi się informacja o nowych kodeksach to na 100%. I mam nadzieję, że będzie coś o kodeksie orków, no bo skoro zapowiedzieli bisnagast, to fajnie by było, gdyby teraz to pociągnęli orki, or, orkami. E, chciałbym orki tau. E, Chciałbym zobaczyć. Z box z Black Library mnie nie, nie jara nic zupełnie, więc nie chcę robią. Co są? Z Box Games na pewno nie epic, e, moim zdaniem, na pewno nie. Jeżeli co, to e, pojawi się i e, na pewno informacja, czy Curse City będzie dalej robiona jako normalnie... Znaczy, Powiedzą to, co za szybko, wszyscy... Za szybko. Jeszcze, wydaje mi się, że jeszcze teraz nie powiedzą. Myślisz? A mi się wydaje, że mogą się przyznać, no. Myślę, że mam jakieś z tym problemy. Nawet, tak czy tak inaczej, w Box Games mi się wydaje, że może się pojawić e... nie Epic, kurczę... Na pewno pokażą ostatnią bandę do Dire Kazma czyli IDO. To, to jestem pewien, że pokażą przynajmniej jeden model, jeżeli nie wszystkie masz te sztandary tam na górze, wywieszone, tak? Mm -hmm. Tutaj no. no to na prawo od Fest pierwsze logo na tym takim czarnym, ledwo widocznym sztandarze, to jest logo Underworlds, więc na pewno coś będzie z Underworldsem. Nie wiem, co to jest na tym żółtym. ten taki... Orki są dwa razy. No tu masz orków, tak. A to na tym żółtym, ten smok taki, to co to jest? Kojarzysz może? Szczerze to mi się skojarzyło tylko z logotypem Karola Rudyka, więc może dla nich jakiś model robi? Mo mogę, mogę strzelić. Eee... No strzelę, więc... Te nowe wampiry czerwone, ten Vampire knights i ten cały. Boże. Oni może. nie mieli takiego właśnie typu Order Dracul, wiesz, że smok i tak dalej. Nie, nie mieli tej ru, rumuńskiej właśnie ikonografii i tak dalej. Trzeba by luknąć na modele, czy oni smoków nie mają ten. Bo oni się nie nazywali Blood na okładce, Dragon w ogóle, czy w tym stylu? Na okładce armii Buka, która już była pokazana, jest jakiś taki dziwny smoko jaszczuro latający coś no i też o tym po tej lilice możemy zakładać że do sisterek też coś pokażę tak na przykład cały unit z halabardami coś takiego nie a może zamiast inni to yy, na przykład, yy, nie wiem, Command Squad jakiś pokażą? Albo tych halobardików, No nie wiem. Ale Command Squad to już jest. Cały w jednym, w jednym pudełku, gdzie masz ten pogrzeb, co niosą tam chyba trubne czy coś takiego, to tam jest cały Command Panowie, tak jest. Blood Dragons, czyli ci rycerze wampirzy, mają normalnie w, na tarczy smoka takiego. Takiego wyrma ze skrzypłymi. I nawet jak, nawet jak sobie lukniesz unit z Warhammer, ta, Total War, to też mają w, w tym w symbolu mają takiego smoka, No to ok, to, to w można w się bandy. spodziewać, że pokażą Chciałabym. całą frakcję wampirów już, by, co, co do niej wypuszczą. No to jeżeli już robimy takie wróżby, to patrząc na te dwa orkowe symbole, które tutaj są, oznaczają, że będzie kodeks orków pokazany. Stawiałbym na to. I mamy jeszcze znaczek nekromundy mhm. tutaj. Czacha z Nekromundu, więc może jakieś nowe rzeczy do Nekromundu wyjdą, może jakiś tylko nowy Tylko pewnie nie gang. będzie nowy gang, tylko jakieś rozszerzenia do istniejących, tak jak miałeś do Szereg tak czy, czy tak dalej. Nie? No i to właśnie może być jako ten Boxed Games, nie? Mhm. No chyba, że jakieś nowe tereny wypuszczą do 40 czy tam do Nekromundu. Może. No i underworld tak jak mówiłem, też Boxed Games. Nie? A co będzie jako sobotnie? Mystery? Herezja. Ja mówię, że herezja. No to właśnie ten box, który nie mógł mi przyjść na myśl. Myślałem właśnie też, że boks jakiś herezji w ja, plastiku wyjdzie znowu. Ja, ja, ja, cyni ja, ja cynicznie powiem, że nowy, nowy unit dla Primarisów, bądź nowy lieutenant dla Primarisów. A jak już chcesz być cyniczny, to powiedz, że po prostu wyjdzie kolejna dziesiąta edycja. W sumie no tak. No tak. Ale nie, szczerze, ale że... może właśnie to, co plotkowane było, że Mark, Mark II Armor w plastiku, tak, nowy starter w stylu Kalta i Prospero, no, no byłoby super. Może być, może być. A wiecie co? Wiecie co tak naprawdę ja bym chciał naprawdę zobaczyć w te dni? Że w któregoś z tych dni e, Warhammerowych mówią o nowym rulebooku do 40. na zasadzie general handbook, y, tak jak jest y, ten, y, bo mamy tego, Boże, o, odwracam się i patrzę, tak jak się nazywa, chapter approved, tak? Ale żeby wyszedł nowy handbook ze wszystkimi y, zasadami zaktualizowanymi na ten mm -hmm. rok, tak jak właśnie Chapter pród Plus wychodzi na przykład i, <śmiech> tam, i, i, i zapowiedź, że będą to robić regularnie, na przykład właśnie jest kwiecień, w czerwcu wychodzi, w połowie roku wychodzi, z, zbiera z poprzedniego i z połowy tego roku wychodzi ci nowy book, na nowy sezon właśnie, let, y, wiesz, letnio, jesienny turniejowy, pach, i masz, i, i masz booka. To bym, chciał, to bym chciał zobaczyć, bo wkurza mnie trochę to, że wchodzę i... E, albo, al, albo coś takiego, że jakaś platforma na przykład, e, gdzie to można wszystko zdobyć. Bo wkurza mnie to na przykład teraz. Gram orkami i ktoś mówi o jakiejś zasadzie orkowej. I Ja nie kupiłem sobie jednej jakiejś książki, z, nie Fenyx Rising, tylko jak to się nazywało. To, co było wyszło tyle, tyle książek, e, przy, na koniec ósmej edycji wychodziły. E, tak mieliśmy Gathering Storm na koniec siódmej, tak mieliśmy... Boże, no było taki, taki ciąg ksiąg, ksiąg, książek kampanijnych, co każda frakcja praktycznie dostała coś. Para się... Nexus, Psychic Awakening, o, de, no. tak, tak, tak. I się okazuje, że tam orki mają zajebistą zasadę, zajebistego latacza, który robi totalny rozpierdziel na stole, a ja o tym nie wiem, bo nie kupiłem książki dla trzech stron, kurwa no. i sorry, ale nie będę kupował książki dla trzech stron. No po prostu no i fajnie by było, gdyby to gdzieś było zebrane, tym bardziej, że to jest ósma edycja, nie? A teraz mamy dziewiątą. I fajnie by było, żeby było to gdzieś zebrane. Chcesz mieć książki dla dla Flafu? Fajnie. A tu masz wszystkie zasady, masz wszystkie karty, masz wszystkie strategemy. Ech, chciałbym to zobaczyć w każdym no dobrze, no to będziemy mogli sobie odsłuchać te fragmenty. Może jak będę robił... Znaczy, rob A ja, ja mam sugestie, w miarę szybko zmontuj i wrzuć w internet ten podcast, bo jak go wrzucisz w środku albo na koniec tego tygodnia, no to on się dobrze nie zestarzeje, podejrzewam. Postaram się, postaram się i spróbuję zrobić listę tych rzeczy, o których mówiliśmy, przewidywaliśmy. Mhm. Żebyśmy później mogli sobie odhaczać, tylko co tam nam wyszło. No dobra, to co? Lecimy do następnego artykułu, bo tam jeszcze mhm. nam kilka zostało, bo 28 kwietnia. Koncept z drukowaniem koszulek, okładek white dwarfów na koszulkach. Moim zdaniem rewelacyjny pomysł, bardzo fajny, taki, taki no bumerowy trochę w znaczy, Kluczowa rzecz, jaka będzie cena? Jeżeli będzie zaporowa, to nie. Jeżeli nie będzie zaporowa, to sobie pewnie ze dwa bo są takie white dwarfy, które mi się bardzo To jest jeszcze jedna rzecz, nie? I czy przypadkiem nie będzie taniej. Który wasz pierwszy White Warf był? Pamiętacie? Kwiecień 13 roku. Ja tylko żerowałem na szwagrze że zawsze z White Warfami. Ja nie wiem, który numer, ale wiem, że na okładce były orki, bo wtedy wychodziło coś do nich. Z tych jeszcze, z takich White Dwarfów wyglądających, ale który to numer jest, to wam nie powiem. Bo jak były w Polsce, to tylko oglądałem Natomiast kupować już kupowałem jak do, do dopiero jak miały orki, to był pierwszy, pierwszy White Warf, który kupiłem z orkami na okładce. Here we go, here we go, here we go, było tam na nich napisane, i bo właśnie wychodził nowy kodeks do piątej edycji, tam któreś. To był mój pierwszy White Wolf. i z chęcią by sobie taką właśnie koszulkę kupił. Ale, ale tak jak mówisz, mówisz, no, jeśli to będzie 50 to euro, to no to you, nie? To ja sobie zrobię to za 50 zł. wezmę sobie jakąś koszulkę, którą mam i sobie, sobie wydrukuję. Ale pomysł no, bardzo czy... fajny i, i czemu nie? To szkoda tylko, że na przykład, nie wiem, dla mnie, wiem, że to dużo pracy by ich kosztowało, a tutaj po prostu robią grafikę, natomiast fajnie było, gdyby zrobili jednak to, jakoś bardziej zblendowali to z koszulką na przykład, nie? ale to ja się czepiam, jak zwykle. Dobra, ostatni news też z 28 kwietnia, to mamy coś o zasadach do War dla tych ludków, tak? Tak, no bo wyszło, okay. bo Lumineci, ta pierwsza fala modeli, która wyszła w dużym boksie Lumineci, pamiętacie, w 19 chyba roku? Chyba w 19. No to oni dostali swoje zasady do Warcry'a w White Dwarf. No ale też ostatnio dosyć dużo wyszło kolejnych modeli Luminetów. No i jeżeli dobrze rozumiem, to też dostaną swoje zasady i też jest jakby oddzielna kampania. Dla nich. No i PDF można sobie ściągnąć mhm. z tymi wszystkimi zasadami, z tymi wszystkimi kartami z tego co widzę. Tak. Narrative Campaign zawiera Forlorn Hope, czyli porzucona nadzieja. 19 fighterów możesz dodać, czyli pewnie coś tam doszło, na hurakanów jakiś, no tak, czyli, czyli pewnie można do, dorzucić nowe rzeczy, tak jak mówisz, dokładnie Aha. pewnie tak jest, tak jak mówisz. Jezu, Call of Duty przeczytałem, a to Call of Duty Hammer co Człowiek ma zboczenie. No, także fajnie, bo fajnie, że te frakcje z Age of Sigmar wchodzą do Warcry i można wielosystemowo sobie grać, nie? To Jak jest, najbardziej, nadal mam plan kiedyś sobie kupić tą kawalerię luminetów na konikach i używać w Właśnie tutaj, bo tu jest o tej monecie, ale co to jest za model ten, jeżeli poczekaj Poczekaj, czekaj, czekaj, Great Opportunity No widzisz, czyli to jest, to jest nowy model, to jest nowy nieistniejący model Tak, jeśli chodzi o stylistykę i o panstężenie to on bardziej przypomina, szczerze mówiąc Graveguard niż Skeleton Warrior, Graveguard to są tacy bardziej Up Armor, powiedzmy, tak? A no my Skeleton Warriors, później miałeś Graveguard. A, no a później miałeś Black, Black Knights, nie. Tak, no no no, no. Planuję gra Gravegardów sobie kupić, bo nie mam. Black Knightów mam, Skeleton Warriors mam 20, Watchów teraz mam 10, ale Guardów cały czas mi brakuje To po prostu byli Skeleton i... Ci tak? Warriors, których było starsze... I stać tak szybko się, się je maluje, to jest tak przyjemne w malowaniu, żeby... Tak mało pracy, żeby fajny efekt. Był. Naprawdę. I żeton, ale kolekcjoner. I po niemiecku. Moneta, kolekcjonabile. No to. Nie wiem, niemiecki na pewno? To brzmi jak niemiecki? Nie, no zamler medal, nie, to nie jest niemiecki? No mi to kajna sorta sounds German. Zamlers medale. Mamy. Y o no, Falenach, to co spekulowaliśmy sobie. Właśnie, może obrazki są jakieś, które coś zasugerują. Za o, czekaj, czekaj, przybliż, przybliż. Weź prawy mi otwórz nowej karcie, bo na pewno będzie większy. Hmm, poczekaj, poczekaj, widzę Hełm Mark IV na pewno. To są herezyjne, to, są, to jest konwersja tak. heredzyjnych, jest, już wam mówię. To jest tak, to, jest, to są ci, co do mi... siódmej edycji ich pokonwertowali. To jest miks, to jest miks czterdziestkowych modeli. Nie wiem czy ten jeden tors nie jest forge'owy ale to jest mix trzydziestkowych i czterdziestkowych po prostu Dark Angelowych modeli. Uh -huh, Pomalowane na barwy tak. herezyjne i tyle. Uh -huh. i cyferek. Tak, i cyfer. I nawet Demon Prince, tak, ale Black tak. Legionu. Tak, Black Legionu, bo im się nie chciało malować indywidualnego do Dark uh -huh. Angel. Tak, to są Deathwing Terminatorzy. Deathwing Knights nawet. No i tu mamy kolejny zestaw zasad. To nie są... Czy koleś się to powyżej? To nie są oni? Nie, a to jest flashpoint no, nie, do, to jest do, do tego. przepraszam. Fajnego. No dobrze, dziękujemy Wam bardzo za przegląd, zapędzenie z nami tego czasu na przeglądzie. Teraz chcielibyśmy, chcielibyśmy Was zaprosić do specjalnego działu tego odcinka. No taka niespodzianka, dżingiel i rozmawiamy. No dobrze, teraz będzie dział niespodzianka, który nawet w tytule nie był wrzucony, żeby wam za bardzo nie zdradzać o co chodzi. Zapraszamy. Ja i Wincu siedzimy w tym momencie sobie, robimy roleplay, siedzimy sobie w tym momencie w, w pokoju w Nottingham, który nazywa się High Lords of Terra, pokój taki dla wszystkich. Robimy roleplay, siedzimy sobie a w, a w czarnej bieliźnie. A szwagier siedzi na casting całczu. W Nottingham jesteśmy, to mówię, dir szwagier. Jesteśmy Games Workshop i szukamy nowego pomysłu na grę, na licencji naszej. Mamy pieniądze. My mamy pieniądze, Ty masz pomysł. Sprzedaj nam swój pomysł. I szwagier leci teraz. Okej. Okay. Gra, którą bym widział w Uniwersum 40, która jeszcze z tego co wiem nie powstało coś takiego, a mi osobiście grałoby się w coś takiego bardzo przyjemnie i jest <śmiech> powiedzmy pewna rzesza graczy, która też by grała. Nie jest to tak kasowe ani popularne jak RPG, strzelanki, moby i tym podobne rzeczy, natomiast na pewno jest takie żelazne grono ludzi, którzy lubią tego typu gry i na pewno by to kupili chodzi tu o grę typu 4X, to się nazywa to oznacza, mogę przekręcić kolejność, ale expand, explore exploit, exterminate czyli gra taka obejmująca nie, nie, nie, nie kierujemy jednym gościem, czy jednym unitem, czy jedną armią, tylko kierujemy całym imperium, dajmy na to całą frakcją wielką, jest to też pokrewne troszeczkę z grami typu grand strategy, zresztą to jest prawie jedno i to samo powiedzmy. A na czym to polega? To jest, jeśli chodzi o gry na peceta, to jest jeden z najstarszych gatunków, no bo pierwszą grą tego typu, taką, która odniosła szerszy sukces była po prostu cywilizacja, jeżeli kiedyś graliście w którąkolwiek część cyklu Cywilizacja, pierwsze dwie chyba części były tworzone przez Sida Mayera, który potem sobie odszedł, tworzył Firaxis Games i w ramach Firaxis Games stworzył Alpha Centauri w dodatek do Alpha Centauri, dwie moje, jedne z top 10 gier, jakie w ogóle w życiu grałem i gram do tej pory. Natomiast z drugiej strony, jeżeli komu, komu to powierzyć, tak, napisanie tego, no to ludziom, którzy dominują w dzisiejszych czasach tego typu grach, czyli Paradox Interactive, to jest szwedzka firma, o ile się nie mylę. I oni odpowiadają za tytuły takie jak Europa Universalis, Crusader Kings, Hearts of Iron, Darkest Hour, czyli taki bardzo rozbudowany mod, który potem stał się oddzielną grą, do Hearts of Iron. No i na czym by to polegało? No pewnie łatwo się domyślić, że na początku wybieramy sobie frakcje, którą będziemy grać, czy to są Eldarzy, Imperium, Orkowie, Tau, czy cokolwiek innego, Chaos, tak? Ustawiamy sobie parametry, tak jak jest często w tych grach, czyli rozmiar mapy, agresywność AI, startowe surowce, z jakimi zaczynamy, i waluta, i tak dalej, i tak dalej. No i potem robimy wszystko to, co jest w takich grach i jest przyjemne, czyli Rozbudowujemy swoje obecne na przykład planety, tak? No bo myślę, że na poziomie planety by, by to było, i jeżeli bym miał najbliższy odpowiednik wskazać, to jest gra, w którą się zagrywam strasznie od jakiegoś czasu. Gra z 98 roku. Star Trek: Birth of the Federation. I zaczynamy dokładnie tak, że zaczynamy z jedną planetą, albo jeżeli sobie weźmiemy, że zaczynamy na wyższym poziomie technologicznym, zaczynamy z trzema planetami. No i rozbudowujemy się, napotykamy inne frakcje jest system dyplomacji z tymi frakcjami, tak, można być w stanie zawieszenia broni, przyjaźni, sojuszu, wojny, tak, można nie mieć uregulowanych relacji i wtedy albo strzelasz do nich, albo nie, budujemy swoje, na swoich planetach budynki zwykłe, tak, odpowiadające za przemysł, odpowiadające za wywiad i kontrwywiad, odpowiadające za rozwój technologii, tak, R&D, generowanie mocy na planetach, żeby utrzymać jakieś specjalne budynki. Tworzymy floty kosmiczne, to też jest drzewko technologiczne całe, oddzielne do tego. No i też porównając Bert of the Federation, bym poszedł bardziej w taką stronę, jak na przykład był Star Wars Rebellion, jeżeli kiedyś się znane też pod tytułem Star Wars Supremacy, gdzie były nie tylko floty kosmiczne, ale również jednostki na Ziemi, że no nie wiem, rebelianci na początku mieli tylko zwykły oddział armii rebelianckiej, ale jak zainwestowali w technologię, to wynajdywali na przykład łuki troopers i łuki troopers rozwalali wszystko, co napotykali na swojej drodze. No to tutaj też, nie wiem, zaczynasz z gwardią powiedzmy, z poborowymi z gwardii, a docelowo możesz sobie dojść do Space Marinesów. Zresztą może Space Marinesi by też mogli być takim oddzielnym elementem, jeżeli krász imperium, to musisz też mieć stosunki dyplomatyczne ze Space Marinesami, bo jak masz słabe, to nie przyjdą ci na pomoc. Cokolwiek, tak. Możliwości jest mnóstwo, na pewno by to była bardzo wciągająca gra, jeżeli by bazowała na tych tytułach, które opisałem, no i miałaby dodatkowy plus w postaci bycia w Uniwersum 40, czyli wszystkie te rzeczy, które jak widzimy to nas zadowalają. Space Marine się darzy, chaos, oko chaosu i tak Także to jest moja propozycja. Gra typu 4X napisana przez Paradox Interactive. No, bo masz fajną, sprawdzoną formułę, tylko działającą tak. grę umieszczasz w odpowiednim świecie, w odpowiednim settingu. No i to w sumie tak jak chyba zrobili z Talismanem, nie? Była dobra gra i mhm. umieścili ją w świecie chorus hor herezji. Też się wetnę się na chwilę, jeśli mogę. Podobno Battlefield Gothic 2 ma lekkie elementy Forex, że w zależności od tego, jaką frakcję wybierasz, to tam masz jakby zarządzanie lekkie systemem. No jest to prymitywne. Czyli w stosunku element tego... ekonomiczny jakby, tak? Oprócz tak, tego, że tak. masz latać no ty... i strzelać, to jeszcze... Mm -hmm. bardziej, bardziej taki, no, no, taki bardzo, bardzo uproszczony, z tego co wiem. Natomiast jeżeli ty, szwager, jeżeli ci komp uciągnie i słuchaczom też polecam z takich gierek Endless Space 2, fenomenalna oprawa audiowizualna, bardzo ciekawe frakcje i milion sposobów, żeby grać. Znaczy, tak ja że... ci o razu mówię, że jeżeli dana gra wykorzystuje grafikę 3D w stopniu większym niż powiedzmy przełom lat 90. i 2000, to ja no. momentalnie nie jestem zainteresowany. Po, podrzucę ci, podrzucę ci, zobaczysz jak to wygląda na jakimś tam filmiku z YouTube, czy coś. No dobra Wińcu, teraz ty siedzisz na casting couchu, czujesz, że... Jest trochę ciepły, bo tak jakby właśnie ktoś z niego zszedł. Pytanie czy, jest, pytanie, czy się klei? I widzisz przed sobą kolejnych potencjalnych nabywców, tym razem twojego pomysłu. Patrzysz na moją twarz, jest lekko znudzony pomysłem szwagra. bo mnie takie gry zupełnie nie erają. ale to po prostu kwestia prywatnych upodobań. No i próbujesz przekonać mnie swoim pomysłem, znaczy mnie, jak i innych ak akcjonariuszy i inwest inwe inwestorów? Dobra, pierwsza, pierwsza rzecz to ja nie prowadzę prezentacji, tylko ówcześnie wskrzeszam z martwych zwłoki yy, no Macho Man Randy'ego Savage'a, żeby on to poprowadził, więc przez, przez ścianę wpada do, wiesz, do, do do, tak, do kwatery głównej Randy, wiesz, Macho Man Randy Savage i zaczyna... Uuu, yeah! prezentację. Dobra, ogólnie pomysł był troszeczkę jak szwagrowy, to znaczy bierzemy grę, która już istnieje i tylko robimy jej skórkę warhammerową z lekkimi tweakami i, i tak dalej, i tak dalej, więc bierzemy x-coma po reboocie, jedynkę bądź dwójkę, potencjalnie bardziej jedynkę, i lokujemy to na jakimś świecie urhamerowym. Z tym, że zamiast dowodzić siłami X-Komu, dowodzimy siłami Planetary Defense Force. I tutaj bym widział inwazję tyranidów, biorąc pod uwagę, że mają dosyć dużo takich ciekawych jednostek, które mogłyby w podobny sposób jak u foki X-Komowe grać. To znaczy ten pluje kwasem, ten zatruwa, ten walczy tylko wręcz, ale jest twardy. Ten jest słaby, ale walczy na odległość. Także można by z tyranidów, myślę, ciekawych przeciwników uklepać. Do tego przez to, że akcja by się działała na całej planecie, no to można by zrobić tak, że na tych mapach, na których działamy, mamy różne, różne biomy, tak? czyli na przykład gdzieś tam na biegunach, na równiku, w miastach ogólnie fabuła by wyglądała tak, że jest nalot tyranidów, może nawet wcześniej była jakaś infiltracja przez Gene Steelersów zrobiona, więc ich też by można dorzucić jako jakieś tam pojedyncze jednostki, z którymi się walczy. PDF schodzi do podziemia jakby i walczy w, w postaci takiej partyzantki, bo mają obiecane wsparcie od Space Marineów, jakiegoś tam chapteru powiedzmy X, który sobie tam wybierzemy. No i wygląda to tak, że masz jakąś tam bazę ulokowaną. Wybierasz sobie tak jak w Xcoming, gdzie masz swoją bazę na, na jakiejś tam części kontynentu, i w, w zależności jaka to jest część kontynentu, to takie daje ci bonusy. Masz jakieś tam detachment mechanikum, który ci produkuje broń. Zaczynasz od jakichś gównianych lasganów, no i później upgradujesz w górę, dowiesz plazm, plazmaganów, i tak dalej. Na każdą misję wysyłasz Walkirium jakiś tam oddział kolesi. No i masz na przykład medyka, gwardii, operatora broni ciężkiej. Nie wiem, można dodać jakieś specjalne jednostki typu, nie wiem, Windyker, sniper czy coś takiego. I tak jak w Xcomie, co kilka misji pojawiają się misje fabularne, które popychają fabułę do, do przodu, bądź wrzucają ci klucz w szprychy, cofając się trochę. To tutaj można by zrobić coś takiego, że obiecany Battle Barge Space Marine'ów, który ma przy, przylecieć z odświeczą, dostaje ciężki pierdol na orbicie od Tyranidów. I po prostu, nie wiem, jakiś jeden Thunderhawk albo kilka drop-podów przeżywa tych Space Marine'ów, powiedzmy, masz ich, nie wiem, 10, 5-10. I możesz brać na przykład na misję do oddziału swojego Max jednego Space Marina. Przy czym że tak jak w xcom jeżeli ktoś ci zginie z twoich żołnierzy, no to sobie po prostu werbujesz następnego typa, jedyny minus jest taki, że on jest ruki, a nie jest, nie jest tam, nie ma, nie jest zaawansowany, tak jak twój żołnierz, który zginął, to tak przy Space Marines, bym zrobił tak, że masz ich 10 i to jest skończona pula. To znaczy, że jak ci wszystkich 10 umrze, to już nie masz więcej Space Marine'ów, bo ich po prostu więcej nie ma, tak? Nie możesz zrekrutować sobie gdzieś tam z populacji, która jeszcze żyje, kolesia jego go po prostu dać mu latarkę, pancerz z, z mokrej tektury i dobra, idź się napierdalać z tym Karnifeksem. Yy, I tak by to wyglądało. Po prostu... Picy no. ci się, mhm. bo nasi słuchacze mogą być młodsi i nie wiedzieć, jak wygląda gameplay skoma. To opisz może tak... Znaczy, ja mówię tutaj o zrebutowanym x XCOMie, czyli tym sprzed, nie wiem, trzech, czterech lat. XCOM to była taka gierka jeszcze z lat 90., gdzie obcy napadają na ziemię i powiedzmy narody zjednoczone robią taką organizację, finansują taką organizację XCOM, która ma bronić ziemi, jest, są super, super zaawansowaną technologię, mają. Plus, że jak y, m, zabijasz kosmitów i y, przejmujesz ich technologię, to możesz ją badać, żeby rozwijać bardziej swoją broń, swoje pancerze i tak dalej. Przy czym, jeżeli na przykład skupiasz swoje wysiłki na Ameryce, y, przykładowo północnej, a olewasz jakąś inną część świata, to dany kraj, przykładowo Chiny, mogą się wycofać z finansowania ciebie, no i dostajesz miesięcznie jakby mniej wpływów, żeby móc sobie produkować tam pancerze. Okay, Turowata, turówka taktyczna, tak? Rzucasz okay. się ogólnie na mapę, rzucasz się ogólnie na mapę, masz odjęcie. ja mam i... pytanie kontrowersyjne. Mhm. Czy nie opisałeś właśnie rebootu Chaos Gate? Chaos Gate było takim właśnie bieda X tylko że bez aspektu z bardzo uproszczonym aspektem tym yy, ekonomicznym. Owszem, tak. ale miałeś to, co mówiłeś, że pula marinsów jest skończona. Zaczynasz z pół kompanią, czyli 50 Tak. i tyle masz na całą grę. Jak tak, giną, ale, giną? tak, ale mówię tutaj, że y, Marynsi by byli taką wisienką na torcie, a jedziesz gwardią. No okej, okay, czyli inna frakcja, inna frakcja, ale zasada mm -hmm, podobna. Tak jest, tak jest. Plus, jest, że wiesz, za, grałbym w to bardzo. No, także ja bym zrobił to w taki sposób. I koniec, <głos> tak na dobrą sprawę. Teraz ja wchodzę do pokoju i siadam na, widzę na kanapie dwa odciśnięte pośladki. Siadam między nimi. Mój pomysł też jest, no cóż, stety, niestety, też jest sprawdzoną formułą, która dla wielu, wielu ludzi ją przypadła do gustu. Znaczy, sorry, z I... się znowu, ale jest 2021 rok. Gry komputerowe mają już tyle historii, że nie wymyślisz nowego gatunku. Możesz tylko wziąć coś istniejącego i to przerobić. No tak, więc ja może najpierw zrzucę tak jak, tak jak wspominasz, może gameplay dla ludzi, którzy nie grali w grę, żeby wiedzieli, co będziemy robić. L.A. Noire, gra, która była takim miksem GTA, ale też pracy detektywa. Trzeba było jechać na scenę, trzeba było rozmawiać z ludźmi, przeglądać sceny. Taki trochę był to film interaktywny, do pewnego stopnia, bo było bardzo dużo kadr chodzi o crime scene, czyli miejsce zbrodni. A co ja powiedziałem? Na scenę jedziesz. A, w sensie jak do teatru. Na no, miejsce zbrodni. No spoko, tak, no spoko. Tak. Chodziło mi oczywiście o crime scene, miejsce zbrodni, więc na miejscu zbrodni właśnie oglądało się ciało, oglądało się zwłoki na przykład, trzeba było obejrzeć, rozejrzeć się po miejscu. Czasami się znajdowały ślady po kulach, a tu jakąś kulę się znalazło, gdzieś utkwioną w jakimś błytym tym, a to jakieś na przykład, nie wiem, gdzieś już trzeba było znaleźć kto kupił, kto strzelił z danej broni. Przyjechało się do różnikarza lokalnego sklepu z bronią i się patrzyło kto, kto kupił taką broń w ostatnim czasie, tak jakby nie było innych miast nie było innych stanów nieistotne, nie? więc taka gra, gdzie trzeba było trochę dłubać, ale najfajniejszą aspektem tej gry było to, że rozmawiało się z ludźmi i trzeba było oceniać, nawet co memy z tego doubt jest taki mem, nie? że jest taki policjant w fedorze, jest niebieski X i podpis doubt, że po prostu się wątpi się w to, co człowiek mówi i osoby Technologicznie ta gra była rewolucyjna pod pewnym względem, że tam była zmotion-capturowana na tamte czasy 2009-2010 rok chyba. Była zmotion-capturowana twarz w absurdalnych detalach jak na tamte czasy. I można naprawdę było po, po mikro, jak to się mówi, po mikro gestach na twarzy, po mikro jakichś tam ruchach mięśni, stwierdzić, czy ktoś kombinuje coś, czy mówi prawdę. I ja sobie wyobrażam to, no i przeprowadzało się na przykład rozmowy z takim podejrzanym, tak? więc można było jechać na miejsce zbrodni, znaleźć podejrzanego, zaprowadzić go na komisarza, znaleźć go, zaprowadzić na komisarat, przeprowadzić rozmowę i powiedzieć, czy on kłamie, czy nie, czy on jest podejrzanym, czy nie jest podejrzanym, w sensie, czy on jest zabójcą, czy nie jest zabójcą. No i zależnie od tego, jak nam poszło, Awansowaliśmy dalej w grze i dostawaliśmy więcej punktów, dostawaliśmy, mogliśmy progresować fabułę. E, oczywiście można było metodą propi błędów to robić też, jak ktoś bardzo miał czas, ale można było po prostu się wczuć. I jak ja widzę to wrzucone w świat 40? -tki? Ja widzę to jako y, grę, gdzie jest, jesteśmy inkwizytorami, jesteśmy na jakimś high-worldzie lub na wielu high-worldach, e, ale załóżmy, że początkowo jesteśmy na jakimś jednym high-worldzie i musimy roz, rozwiązać jakąś intrygę złożoną z kilku powiedzmy, spraw. Um, oczywiście bierzemy ludzi na przesłuchania, rozmawiamy z nimi, um, <śmiech> dowiadujemy się informacji, um, idziemy po ścieżkach i tak dalej. No i teraz mamy trochę już lepiej zrobione lepsze możliwości technologiczne, bo mamy chociażby MetaHuman, który jest dostępny w silniku Unreal Engine, więc można by spokojnie zrobić tam naprawdę mimikę twarzy, zagrać naprawdę nieźle i tutaj ocenę właśnie zachowań człowieka można by było zrobić po pierwsze tak, że Oceniamy, oceniamy i dostajemy jak się nazywa punkty za, no za to jak w oryginale, ale też wydaje mi się, że jest potencjał na to, żeby zrobić jakiś multiplayer, gdzie właśnie tak jak jest to bardzo popularne zresztą teraz w GTA w GTA 5, ludzie grają w multiplayer w, w roleplaya na multi i... Wiesz, mamy teraz kamerki, które potrafią naprawdę nieźle czytać naszą twarz, no i dostajemy zadanie. Musisz kłamać, musisz mówić nieprawdę i moglibyśmy grać z innymi graczami. Ale to jest powiedzmy jakiś tam dodatkowy, dodatkowy aspekt tej gry. Natomiast y, największy myk, jaki widzę w tym wszystkim, to jest taki, że musimy na koniec oczywiście każdej każdego rozmowy wydać w. w, w jak się mówi, we, we, werdykt, ocenę naszą, czy ktoś jest winny, czy niewinny. No i tak będziemy dalej progresować sobie naszą karierę. No o, i sąd. oczywiście... Tak to? By było Warhammerowo. Wydać o sąd, bardzo Warhammerowo. No i od razu wykonać wyrok, jeżeli no bo jesteś inkwizytorem przecież. No tak, no tak, oczywiście. Ale teraz taka mała informacja, która jest ukryta gdzieś głęboko w instrukcji, albo w ogóle, Nie, jesteśmy inkwizycją. Innocence proves nothing. Jedyne tak naprawdę, co się ocenia podczas całego naszego e, prowadzenia sprawy, jest to, czy wyciągnęliśmy dowody i doszliśmy do wszystkich podejrzanych. A to, czy jej skazaliśmy i zabiliśmy na miejscu, jest nieistotne zupełnie, a wszyscy się tym przyjmują, bo są grają w miarę etycznie, moralnie, poprawnie. E, tu jest taki mały twist, gdzie to w ogóle to nie ma znaczenia. Tak? Ważne, że przesłuchałeś typa czy ty piarę, -e, wyciągnęłeś od niej wszystkie informacje, żeby wyciągnąć wszystkie wątki, natomiast nie jest istotne, czy ona przeżyła na koniec tej rozmowy, czy nie. Po prostu. I tak sobie wyobrażam tą grę, <laughs> że, że, że po prostu... Mogę się odnieść dwiema rzeczami do, do tego, co powiedziałeś? Jasne, oczywiście. Pierwsza rzecz, którą bym się odniósł z gatunku, o którym mówisz, przynajmniej wydaje mi się, że to się wpisuje w ten gatunek, jest gra z 99 roku, Blade Runner, dziejąca się w tym samym uniwersum, powiedzmy, co film pierwszy, Blade Runner, chociaż Grasz innym detektywem, szukasz innych replikantów i Ale po pierwsze, bardzo ładna jak na tamte czasy. Polecam sobie nawet na YouTubie zobaczyć. Po drugie, ta gra, jeżeli czegoś nie pomieszałem i nie pomyliłem z inną grą, to ta gra, tam też jesteś detektywem, więc też musisz rozwiązać pewną sprawę na podstawie dialogów, które przeprowadzasz z postaciami, na podstawie jakichś dowodów, które znajdujesz. I możesz dojść do bardzo różnych wniosków, w zależności od tego, jak pokierujesz tym dochodzeniem, przez co gra ma, że mi mnie 19 różnych zakończeń, czy coś takiego, jakąś absurdalną liczbę. Tam, tam szwagier jeszcze była taka yy, mechanika, że było na wpół proceduralnie generowane przy każdym nowym gameplayu, to był replikantem, więc osoba przy. Tak, na, tak, że, że jak przeszedłeś gameplay... raz, to, nie miałeś, to, to miałeś sens grać jeszcze raz. Znaczy, no. oczywiście było ileś tam wariantów możliwych tylko, wiesz, więc na przykład miałeś tych wariacji przykładowo, nie wiem, 20, ale i tak, czy tak yy, często zdarzało się tak, że, że każda, każdy, za każdym razem jak klikałeś sobie new game, to przygoda poza jakimiś tam elementami, które zawsze były takie same, to mogła potoczyć się inaczej. Okej, okay, to to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, a druga rzecz, ta gra, okej, okay, rozumiem, że to jest, nie wiem, z perspektywy trzeciej osoby, albo pierwszej osoby, tak? Z perspektywy trzeciej osoby, tak, z nadramienia, tak jak wiedzieli mniej więcej. Ok. Czy oprócz tego chodzenia, dialogu, znajdowania dowodów i tak dalej ma jakiś element zręcznościowy, strzelanie, machanie mieczem? To znaczy w oryginale były takie elementy, że trzeba było się gdzieś przestrzelać, dojechać samochodem, no trochę tak jak GTA po prostu. Ale mam nadzieję, że to nie jest jakiś quick time event, że teraz musisz cisnąć kwadrat, teraz coś tam. Z tego co pamiętam w samej grze nie, no chyba, że jeśli dobrze pamiętam w cutscenkach może i no w cutscence nie dawali ci możliwości, żebyś stał w innym miejscu i były tam takie fragmenty z tego co ja... Dobra, miałem, to ale... powiem tak, strzelanie, machanie mieczem, jeżeli to jest takie typowe TPP to spoko, jak dajesz quick time eventy, momentalnie nie jestem zainteresowany. No tak, no tak. No trochę tam niestety było, no ale to były takie czasy, wtedy tak robili gry po prostu i tyle. Na sadzie było coś takiego, że były bardzo krótkie... Bardzo mało takich elementów było. Tam mi się wydaje, że był jeszcze dodatkowo dorzucony element presji czasu, żebyś nie mógł sobie siedzieć i patrzeć się na typa i zastanawiać się, kurde, czy on skłamał, czy nie, że jak ktoś coś zakończył zdanie, to był pasek czasu i miałeś, i na wyższym poziomie trudności grałeś, tym miałeś ten pasek mniejszy. Z tego, co pamiętam, ogrywałem tą grę ostatni raz 10 lat temu ponad, więc mogę nie pamiętać, ale Dobra, tak mi się wydaje. Dobra, że jak nie ma kwitem eventów, to dostajesz ode mnie licencję, możesz pisać. Wchodzę jeszcze na jeden pomysł gry, ale już tak totalnie dla jaj. Kiedyś, jak teraz są takie w ty gry typu farming simulator czy symulator studia no, no, deweloperskiego. Wyobraźcie sobie teraz. Grałem farming simulator do momentu, jak kazali mi kosić kombajnem różek. Stwierdziłem, że to już jest za dużo. Ale wyobraźcie sobie Wargamers Simulator. Musisz no. siedzieć i na komputerze, malować figurki, czyli dotykać się kolorami w odpowiednich miejscach, zamiast siedzieć i robić to normalnie przy swoim biurku, na swoich modelach. I takie tamagoci, takie tamagoczy jakby, że jak na przykład za długo nie wejdziesz i nie odpalisz malowania nowych modeli, bo stare już skończyłeś malować, jak nie odpalisz malowania nowych, to inny build wbija ci na chatę i kradnie ci modele. I zaczynasz od początku. A jak idziesz na jakieś granie, to przed każdą grą podchodzisz do stołu, musisz położyć walizkę, otworzyć walizkę, kliknąć na każdym modelu, żeby wyjąć go z walizki, on się ustawia na stole. Później musisz wcisnąć autoplay, musisz zagrać tą grę. Później musisz schować do te modele, bo inaczej ci się niszczą. Musisz się malować, musisz czytać zasady i zapamiętywać. I robisz to wszystko zamiast robić to naprawdę. I to to byłby... może zróbmy symulator chodzenia do pracy chodzisz do pracy, tylko nie dostajesz za to hajsu. No, także to są, to jest moje półtora pomysłu na grę. <grych> także, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobał ten dziwny dział, który wymyślisz... Czekamy na, to, na Wasze to, że... sugestie w komentarzach jaką grę Wy byście widzieli, albo czy byście chcieli zagrać w którąś z naszych. Ja, ja bym dorzucił dosłownie jeszcze jeden pomysł. Znaczy, on będzie po części zrealizowany, bo Hired Gun nadchodzi, ale, ale zrobiłbym taką zwykłą strzelankę porządną, nie mówię o Fire Warrior, mówię taką porządną strzelankę w świecie Warhammera, gdzie jesteś albo gwardzistą, albo Space Marin'em i po prostu, wiesz, masz całą tą plejadę broni yy, Warhammerowych, wiesz, yy, czy zdobyczną jakąś broni Eldarską, czy Space Marinową, tak dalej, tak dalej. To by było fajnie zobaczyć na jakichś nowych silnikach. Ale, znaczy, jeżeli bierzemy takie nisko wiszące owoce, że tak powiem, no to Space Sim. Po prostu porządny Space Sim. Niech to będzie port aeronautiki Imperialis. W Świat komputerowy, tak. Wsiadasz za seryj mieściwca i napierniczysz, tak? Po prostu wpompować trochę budżetu w Space Marina i ruszyć tą grę, zrobić dobrą platformę. Sequel, Sequel, Sequel. a czy coś po prostu, wiesz, tam masz platformę, ja patrzę, teraz ludzie grają, yy, coś tam się dzieje. Drednoty teraz mogą chodzić w tej grze w ogóle, nie wiem czy wiedzieliście o tym. Może ja, jedziemy, Wiedziałem, chyba kiedyś mi mignął, że jest DLC Dread. Znaczy jest DLC, że jeden, jeden typ na mapie jest dreadnotem i reszta próbuje go zdjąć. No tak czy inaczej, jest to fajny tytuł, można było go odświeżyć, dodać jakiegoś jeszcze lepszego multiplayera i no Kasiara gotowa, nie? Zresztą kończy się cliffhangerem przecież, tak no Inkwizycja odprowadza kapitana tytuł, a chce wiedzieć co dalej z nim. Ale wiesz jak to szwagier jest, no, THQ padło, licencje poszły, IP i tak dalej, no. Tak, tak, tak wiem, wiem, ale THQ padło... mogłoby wrócić, no. No dobra, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za ten czas spędzony z nami. Mam nadzieję, że predykcje, które rzuciliśmy, w jaki sposób się sprawdzą. Jeśli ten odcinek nie wyjdzie super szybko, to mam nadzieję, że chociaż y, widzieliście, że nagrywaliśmy to w niedzielę, w niedzielę. niedzielę? mogę się pośmiać z naszych tak. typów. Postaram się y, tak y, wyedytować się jak najszybciej i rzuci Wam ten odcinek. Niezależnie od tego, jak jak szybko to powstanie i jakie były nasze predykcje no, możecie się z nich pośmiać albo przybić nam piątki za to, że byliśmy on point no cóż chyba wszystko, panowie na, na koniec chcecie coś dorzucić jeszcze? jakieś pić groszy? malujmy wszyscy więcej modeli nic konstruktywnego nie dodam aha, no dobra no to cóż, żegnam się z nami Zygmunt Vincent i Szwagier, na razie na razie